Źródło kreacji. Epizod 34. Witam Cię serdecznie w kolejnym epizodzie. O Boże. Ha ha Kot mnie straszył. O. Wiesz, już tyle razy nagrywam. Dziś wykonuję którąś z kolei próbę nagrywania tego odcinka. I mógłbym się zastanawiać ile jeszcze. A to nagle zbiega kot z takim dzikim pędem. O! Co mnie całkowicie przebudziło, że Trochę przestraszyło. Zaskoczyło i w ogóle. Więc może może już nie będę robił żadnych prób i po prostu w to nagram. 34. Epizod. To o czym naprawdę chciałem powiedzieć. O! Myślę, że najwyższy czas. <śmiech> <śmiech> Trochę się rozbudziłem z tego. Um, hmm. Tych prób nieśmiałych nagrywania kolejnego odcinka źródła kreacji. Więc przejdźmy po prostu do rzeczy, o czym będzie dzisiejszy odcinek. A dzisiejszy odcinek z góry chciałbym zadedykować pewnemu konkretnemu zagadnieniu w obrębie świadomej kreacji, wpisującemu się w jej kompleksowy obraz bardzo zgrabnie, niczym taki ładnie skrojony puzel. Hmm. Świadoma kreacja to w sporej mierze sięganie po pewne elementy, za pomocą których możemy kształtować nasze życie, naszą rzeczywistość. Sięganie po nie. Chwytanie sterów we własne dłonie. Hmm. I pojawia się pytanie, co? Co może stanowić te stery? I jak możemy pamiętać, mogą to być nasze myśli, emocje, nastroje, przekonania, różne takie rzeczy. Ale te, które wymieniłem, wydają mi się najbardziej takie fundamentalne, obecne w zasięgu ręki, każdego dnia, w każdej dosłownie chwili naszego życia. A więc jeżeli mamy je dostępne w każdej chwili naszego życia, to znaczy innymi słowy, że w każdej chwili mamy w naszym zasięgu stery. Mamy tą kierownicę, mamy to dłuto, za pomocą którego rzeźbimy nasze życie, czy jakkolwiek metaforycznie, czy poetycko to ująć. Mamy to cały czas. Cały czas przy sobie mamy coś, za pomocą czego możemy mieć wpływ, możemy kształtować naszą rzeczywistość. Możemy wysyłać w przestrzeń pewien komunikat. Na swój sposób można to określić mianem ciągłego dialogu z Wszechświatem, czy Bogiem, jak wolisz. Ciągłego dialogu, w którym ciągle Ty, Twoja jakby rola polega na tym, że Ty bezustannie wysyłasz pewien komunikat do Wszechświata, do Boga, Nieustannie emanujesz tym komunikatem, jak ty To nie jest sytuacja punktowa, kiedy wchodzisz do świątyni, czy, czy wchodzisz w medytację, czy praktykujesz wizualizację i wtedy, tylko wtedy wysyłasz komunikat. Wtedy możesz go co najwyżej uintensywnić, ale tak naprawdę komunikat, jaki wysyłasz do wszechświata, jaki wysyłasz w przestrzeń, ten komunikat wysyłasz nieustannie. I wysyłasz go bezpośrednio za pomocą Twoich myśli, wspomnianych emocji, przekonań. Hmm. W tym hmm, tak zwanej wibracji. Wibracja to jest takie ciekawe określenie, taki termin, poprzez który rozumiem hmm, Twoją aurę. Generalnie um, aurę, ale nie w takim dosłownym rozumieniu, jak może spotkałeś czy spotkałaś się z konceptem aury widocznej na zdjęciach specjalnych zdjęciach specjalnych fotografiach gdzie masz pewną poświatę różnokolorową wokół ciała ludzkiego i to się nazywa aurą, nie o takiej aurze mówię mam na myśli bardziej aurę rozumianą metaforycznie coś takiego kiedy przebywasz w towarzystwie danej osoby i coś czujesz hmm. czujesz coś w jej kontekście. Nie, nie Chanel number five, czy jakieś inne perfumy, tylko, tylko na przykład czujesz taką, wydawałoby się, irracjonalną sympatię albo może z drugiej strony antypatię do człowieka, w którego bliskości aktualnie się znalazłeś, czy znalazłaś. To nazywam aurą. o takiej aurze teraz mówię. Hmm. I kiedy mówimy o czynnikach, o tym, co wpływa na nasze życie, o tym paliwie, to tak najogólniej można by sprowadzić je do czegoś takiego, jak się czujesz. Jak się czujesz. To jak się czujesz, to jest jak gdyby ten taki najbardziej ogólnie opisany czynnik modelujący Twoją rzeczywistość. Jakie samopoczucie dominuje w Twoim życiu? Wiemy, że na to samo poczucie składa się mnóstwo czynników, ale generalnie można je wszystkie uogólnić takim zoomem w drugą stronę, oddaleniem się i po prostu spojrzeć na siebie, jak się czuję. Na przykład, czy czuję się szczęśliwy, czy czuję się tak sobie, a może nie za dobrze się czuję. Hmm. I generalnie to, w jakim jestem w stanie, na przykład w tej chwili, w tym momencie, to, w jakiś sposób określa moją aurę, moją emanację, moje takie promieniowanie. Tak jakbym był nadajnikiem, który coś emituje ciągle, nieustannie, w każdej chwili. Jeżeli chciałbym się dowiedzieć, co ja emituję, na przykład teraz, w tej sekundzie, to wystarczy, że zadam sobie pytanie, jak się czuję. Jak się czuję? W jakim jestem nastroju? Hmm... I będę miał odpowiedź mniej więcej, co emanuje. Hmm. Jeżeli chcesz bardziej konkretnej odpowiedzi, zadaj sobie pytania typu, um, czy w tej chwili wierzysz w siebie? Jak w ogóle w tej chwili myślisz o sobie? Co sądzisz na własny temat? Hmm. I zyskasz jakby taki bardziej zbliżony obraz na temat własnej emanacji, na temat tego, czym emanujesz teraz. A więc jednocześnie innymi słowy, co jest teraz Twoim komunikatem do Wszechświata? Co mówisz w wszechświatowi w tym momencie? Czy Bogu jak wolisz? Co mówisz? Bo mówisz mu coś nieustannie i to, co mówisz, można by w takim znowu metaforycznym uproszczeniu określić, że to jest ciągły komunikat. Czego chcesz? Czego chcesz? Można patrzeć na to w taki um, sposób symboliczny, że Ty jesteś Stoisz przed lustrem, a życie, rzeczywistość to jest to lustro, w którym się odbijasz. Tylko, że nie odbija się w nim Twój cielesny wizerunek, tylko raczej ta właśnie wspomniana aura, ta wibracja, ten komunikat, ta transmisja, emisja, emanacja, jakkolwiek nazwać. Hmm. I jak mówiłem, na tą transmisję, na tą emisję z ciebie nieustanną, nieprzerwaną, składają się różne czynniki, w tym takie fundamentalne jak myśli, emocje, twój nastrój, twoje przekonania. I teraz czym większą uwagę przyłożysz do tych czynników? aby oczywiście świadomie je modelować, mieć nad nimi jakąś pieczę, tym większy zyskasz procent wpływu. Gdyż z jednej strony ja mogę w ogóle nie przykładać wagi do tego, jak myślę, w jakim jestem nastroju. Nie mo mogę w ogóle nie przykładać wagi względem własnych emocji i nie mieć takiego żadnego... Takiej żadnej samooceny, typu na przykład jeżeli się zdenerwuję, mogę mieć to gdzieś i mogę się po prostu oddawać temu, poczekać jak przeminie. Hmm. Mam dobry nastrój, tu mam dobry nastrój, tu mam zły nastrój, to mam zły nastrój, jestem po prostu bohaterem zmiennej pogody losu, jak wiatr zawieje, w takiej pogodzie się znajduję po prostu, no bo, no bo takie jest życie raz na wozie, raz pod wozem. Hmm. Mogę mieć taką postawę, ale mogę mieć też taką postawę bardziej świadomą pod tytułem Mogę wybierać. Przecież ja mogę wybierać. Przecież mogę. Jeżeli uznam, że, że to jest warte zachodu. Świadome wybory. Ale z drugiej strony, kto by się nie chciał dobrze czuć? A wiemy doskonale, że już nawet własne myśli, nasze własne myśli mają bardzo potrafią mieć bardzo bezpośredni wpływ na to, jak się czujemy. Przecież mogą to być myśli tak, tak sprzyjające, jak i destruktywne. Hmm. I teraz w standardowej postawie, jeżeli mam zły nastrój i przychodzą mi do głowy myśli destruktywne, to się po prostu w nie zagłębiam. Natomiast w modelu, w którym obieram taką postawę, że że to wszystko ma jakiś wpływ. To nie zostaje zamknięte w czterech ścianach mojego pokoju. Tylko ten nastrój, w którym aktualnie jestem, on wychodzi poza to. <śmiech> Jak fale radiowe wychodzi, emanuje. I coś stworzy. W końcu minie mi zły nastrój, ale komunikat został wysłany. W przestrzeń do Wszechświata, do Boga, ten komunikat został wysłany i on w jakiś sposób przełoży się na moje przyszłe doświadczenie. Hm. Mogę obrać taką drogę. I to jest pozytywna droga, to nie jest droga zniechęcająca, to jest pozytywna droga, bo to działa również w drugą stronę. Jeżeli będę miał dobry nastrój, to tak samo, jak gdybym ulokował pieniądze w banku dodatkową sensowną apetyczną sumkę, która będzie mi procentować. To jest coś takiego. Dokładnie to. Nawet, żeby Ci ten dobry bardzo nastrój minął, to, czym emanowałeś czy emanowałaś wtedy, zostało wysłane w przestrzeń. Zostało wysłane z wszechświat. Do lustra Twojego życia. Do lustra Twojej rzeczywistości. Stanowiąc siłę twórczą to jest na swój sposób fascynujące, że ciągle ciągle emanujemy tą siłą. Hmm. Ciągle tworzymy lub przyciągamy, jak wolisz. I teraz pytanie, jak mocno chwycimy ster? Po jak wiele czynników sięgniemy świadomie? Bo to jest taka fajna sytuacja, w której możemy, możemy wiedząc, co tworzy nasze życie, czyli te wspomniane myśli, emocje, nastroje, przekonania, możemy sięgnąć po te rzeczy, możemy zacząć się nimi interesować, przyglądając się im z bliska. I decydując, na przykład zastanawiając się, czy, czy myśli, powiedzmy myśli, w jakie się angażujemy, sprzyjają nam, czy nie? A co jeżeli traktowalibyśmy nasze własne myśli jako rodzaj zaklęcia? Myśli, emocje, nastroje, przekonania? Hmm. Zaklęcia, które raz wypowiedziane ma jakąś moc. Hmm. Dzisiejszy odcinek tak naprawdę chcemy zadedykować bardzo konkretnej formie tych zaklęć. W formie wypowiedzianej na głos. Hmm. Traktowanie słów jako właśnie takich zaklęć. Niejako. Hmm. Co mam na myśli? Wiesz, zwykłem na to patrzeć w ten sposób, iż wypowiedziane na głos myśli mają jeszcze więcej mocy, niż gdybym zachował je potocznie mówiąc w swojej głowie. I powodem, dla którego spoglądam tak na ten temat, jest to... Iż aby wypowiedzieć cokolwiek na głos, potrzebuje włożyć w to więcej energii. Hmm. Podobnie jest w ogóle z werbalizacją. Czasem możemy zdać sobie sprawy z myśli, które nawet w naszej własnej głowie nie mają jeszcze postaci słów. Ale my wiemy, o czym są. Przeczuwamy to. Jesteśmy świadomi tego na jakiejś płaszczyźnie. Ale nie zawsze jest potrzeba, żeby ubierać to w słowa. Dopiero kiedy chcemy komuś to przekazać, żeby ta druga osoba nas zrozumiała, to nagle stajemy przed taką potrzebą wyrażenia czegoś w słowach, w języku. Potrzeba werbalizacji. Hmm. Jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać z tą osobą, czy pisać do niej list może, to już we własnych myślach, zastanawiając się nad tym, jak to ubrać w słowa w ogóle, wkładamy w te nasze myśli więcej energii. Czyli jak gdyby witalizujemy je, energetyzowujemy je już wówczas. A co dopiero, kiedy byśmy powiedzieli je na głos? Mówiąc na głos, mamy do dyspozycji więcej narzędzi nawet energetyzujących, takich energetyzatorów, jeżeli traktować właśnie rodzące się w naszym umyśle zaklęcie, jako myśl, czy odwrotnie, jeżeli traktować myśl kiełkującą w naszym umyśle, jako właśnie rodzące się zaklęcie, to jeżeli chce nadać mu więcej mocy, to nawet ponad samo ubieranie w słowa tej myśli, mogę być świadom, że mam pod ręką takie narzędzia, jak na przykład ton głosu, intonacja, akcentowanie. Wszystkie te narzędzia, które są charakterystyczne dla języka mówionego. Czy ty mówisz na głos, wypowiadasz na głos, hmm. Wtedy istnieje taki koncept mowy niewerbalnej, który stanowi dla mnie integralny komponent wspomnianej już wibracji czy aury. Hmm. Nazywam to komunikacją wibracyjną, czyli kiedy na przykład mówię na głos coś, to z jednej strony mam tą płaszczyznę obiektywnej informacji, czyli. Słuchasz mnie i mógłbyś, mogłabyś mniej więcej streścić, o czym mówię. Bo rozumiesz język, w którym się wypowiadam. Więc dociera do ciebie obiektywna informacja, którą przekazuję, którą wyrażam w tym języku. Więc z jednej strony to jest ta informacja, ale z drugiej strony ta informacja nie jest kompletna. Dlatego, że istnieje jeszcze spory bagaż, Innej informacji, przekazywanej w tym samym momencie, jak gdyby na innej, równoległej ścieżce. W tym samym momencie, kiedy mówię coś na głos do Ciebie, przekazuję coś jeszcze, poza słowami, poza zawartą w nich informacją. Przekazuję coś, co jest wyrażane już nie gramatyką, nie językiem polskim, powiedzmy. Tylko wspomnianą intonacją, akcentowaniem, barwą głosu. To jak mówię, w jaki sposób, w jaki sposób wypowiadam słowa, gdzie kładę akcent, jaki słychać nastrój z tym, co mówię, jaki poziom energii. Hmm. Ile można usłyszeć i co w niewerbalnej mowie. Co można usłyszeć? Wiesz, kiedyś zetknąłem się z takim poglądem, że hmm, jak mówisz coś, na przykład rozmawiasz z kimś przez telefon, um, mówisz coś do osoby, która Cię nie widzi, czyli właśnie przez telefon na przykład, to warto się uśmiechać. A już szczególnie jak robisz jakieś nagranie, na przykład nagrywasz jakąś reklamówkę, czy, czy coś innego, to Warto się uśmiechać, bo o ile ta druga osoba, która będzie słuchała tego Twojego głosu, nie zobaczy uśmiechu na Twojej twarzy, to go usłyszy. I kiedy po raz pierwszy ktoś mi to powiedział, to się zdziwiłem. No Jak można usłyszeć uśmiech? Ale tak po zastanowieniu z drugiej strony wydaje się to oczywiste. Faktycznie. Kiedy się tak temu przyjrzeć, to słychać. Słychać uśmiech i wiele innych rzeczy może być słyszalnych w sposobie, w jakim mówisz. Co, co może być słyszalne? Może być słyszalna wiara. Może być słyszalna energia. Może być słyszalna apatia wątpienie. Wiemy bardzo dobrze, że może być słyszalne zdenerwowanie, stres. Tak jak i może być słyszalna radość, wzruszenie. Hmm. Przekonanie lub brak przekonania. I tak dalej, tym podobne. Hmm. A więc mogę wypowiadać Moje myśli bezbarwnie. I już nadam im nieco większą moc. Poprzez sam fakt, że wypowiedziałem je na głos, gdyż potrzebowałem mimo wszystko włożyć jakąś energię w to. Samo się by nie zrobiło. Potrzebowałem włożyć energię w to, żeby wypowiedzieć coś na głos. Ale jeżeli zadbam również o to, w jaki sposób coś wypowiadam, to Włożę w to energii jeszcze więcej. Moje zaklęcie będzie innymi słowy jeszcze silniejsze. Poprzez to, że zainteresowałem się sposobem, w jaki je wypowiedziałem. Co ciekawe, ten koncept zaklęcia dbania o formę ekspresji owego zaklęcia, ten koncept dbania o formę ekspresji zaklęć jest szeroki i dotyczy nie tylko mowy niewerbalnej. Hmm. Sięgnijmy po koncept wizualizacji, kiedy chcę sobie powizualizować, bo akurat mam czas, mam warunki. Hmm. Mogę to zrobić prosto, siadając na łóżku, rozkładając się wygodnie, może zamykając oczy, może słuchając muzyki, która będzie mnie dodatkowo inspirować? To już jest jakieś wzbogacanie, jakieś dbanie o formę ekspresji zaklęcia, ale mogę na przykład urządzić sobie aromatyczną kąpiel z płatkami róż w mleku. <śmiech> może nie aż tak, ale mogę. Mogę stworzyć wokół siebie klimatyczną aurę. Mogę to zrobić. I po co miałbym to robić? Hmm. Po to, gdyż być może czułbym się wtedy jeszcze bardziej magicznie, jeszcze bardziej unikatowo. Hmm. Nie będzie to wtedy tylko wizualizacja, nie będzie to wtedy wyglądało tak normalnie, jak po prostu siedzenie na łóżku. Tylko będzie miało taki smak wyjątkowości. Jak to się przełoży? Na, na moc mojego zaklęcia, na moc mojego komunikatu, kiedy wypowiem go, kiedy przekażę go, choćbym zrobił to w moich własnych myślach, w takiej klimatycznej atmosferze specjalnej. Hmm. Jest to jakiś punkt inspiracji, po który możemy sięgać, wykorzystywać, żeby dodatkowo wzbogacać nasze komunikaty. Ale o jakich komunikatach mówię? Dla, dla przypomnienia, nawet własna wizualizacja już jest komunikatem. Chociaż nie wypowiadam jej na głos. To już jest komunikat. Wizualizacja. Ale dzisiejszy odcinek źródła kreacji chciałbym zadedykować bardziej konkretnemu sposobowi komunikacji, którym jest wypowiadanie myśli na głos. To w jaki sposób mówisz? Przykładanie wagi do tego jest dodatkowym komponentem, który, który tworzy. Po który możesz sięgnąć. Tak jak dbasz o własne myśli, dbasz o własne nastroje, jak możesz dbać o własne nastroje, wybierając te, które Tobie sprzyjają, a nie dając uwagi całej reszcie, jak najprędzej ucinając je. Hmm. Tak jak możesz dbać o własne nastroje, emocje, poglądy, przekonania, myśli, w co się angażujesz, w co nie, tak możesz również dbać o to, w jaki sposób mówisz. Hmm. W jaki sposób mówisz? Choćby interesując się tą mową niewerbalną. Ile wkładasz w siebie, ile wkładasz w siebie w to, co mówisz, wypowiadane słowa? Możesz na przykład w którymś momencie zdać sobie sprawę, że wypowiadasz jakieś pozytywne twórcze myśli w taki um, nieśmiały sposób. Albo taki bez ducha, bez energii. Co może być dla Ciebie sygnałem, że możesz w tym momencie coś z tym zrobić. Jest to okazja dla Ciebie, żeby doładować się w jakikolwiek sposób dla Ciebie mógłby działać. Hmm. Coś, co wzniesie cię na nieco wyższy poziom. Taki, który pomoże tobie mówić żywiej. Z tym właśnie uśmiechem, z tą energią wiarą. Hmm. Przekonaniem. Dlaczego to jest istotne? Dlaczego może być? Dlatego, że to może stanowić dodatkowy ładunek energii, który jest bezpośrednio wtłaczany w Twój komunikat właśnie co przekazywany na głos, to też jest komunikat do wszechświata. Też jest Twoja transmisja, emanacja, Twoja rozmowa ciągła z Bogiem. To, co wysyłasz w przestrzeń i co namacalnie tworzy w Twoją rzeczywistość i życie. To jak się wypowiadasz, jakie emocje umieszczasz w swoich słowach, jaką energię, jaki ton zabarwienie. Hmm. Nastrój hmm. co mogłaby odczytać z twojego komunikatu osoba, która nie zna twojego języka ojczystego, słuchając samej tylko tej niewerbalnej warstwy, hmm. ale jeżeli mówimy o znajomości tego języka? to mamy bardzo szerokie spektrum możliwości. Rozpoczynając od takiego najbardziej oczywistego, zdawałoby się zagadnienie, jakim jest przeklinanie. Hmm. Wypowiadanie się w czystości. Przeklinanie. Trywializowane nierzadko przeklinanie. Rzucanie mięsem. Hmm. Słowa to ciekawe, ciekawy twór, ciekawy wynalazek słowa gdyż stanowią niejako symbol naszych myśli. Hmm. Mówisz jabłko i od razu wiesz, z czym masz do czynienia, wiesz, z czym to się <grywka> jabłko, gruszka. Hmm. Jest to jakiś koncept myślowy, tak jak depresja i radość. Miłość, nienawiść. Hmm. Koncept jeżeli chodzi o przekleństwa, brzydkie wyrazy, to czego symbolem są one? Jaką wibrację niosą ze sobą? Jaką warstwę niewerbalną? Możemy się łatwo domyślić. Złość? Negatywizm? Jakikolwiek negatywizm? Trudno wyobrazić sobie przekleństwa, używane w pozytywnym duchu, chociaż i z czymś takim można się w życiu spotykać. Niemniej jednak, nawet kiedy używamy przekleństw, żeby wyrazić, jak bardzo jesteśmy szczęśliwi, to nie zmienia faktu, że one bardzo mocno wrosły w język jako narzędzie dedykowane w wyrażaniu negatywizmu. Ha. czyli, wiesz, to jest trochę tak w uproszczędził, że jakbyś bardzo mocno uderzył kogoś po plecach w przyjacielskim geście, żeby wyrazić, jak bardzo się cieszysz. A może się okazać, że połamiesz tą komuś kości, albo albo innego rodzaju krzywdę wyrządzisz tym gestem, który przecież miał być pozytywny. Ale to, że motywacja była pozytywna, nie zmieniło faktu, że sam gest był agresywny i potencjalnie niebezpieczny. I tak samo jest z przekleństwami, z brzydkimi wyrazami tak zwanymi, choćby używanymi w dobrym duchu, jeśli już nawet taka osobliwa, egzotyczna forma, to nadal są to niebezpieczne potencjalnie narzędzia. Są to narzędzia, które zostały stworzone hmm, w pewnym konkretnym celu i wszyscy wiemy dobrze w jakim. Ekstrawagancja? Czy na pewno jest to ekstrawagancja? Taki brudny chary? Brudzić się? Czy taki, taki, taka forma maczo. Czy to na pewno jest ekstrawagancja? Czy to jest pozytywne? Mnie bardziej interesuje ta kwestia, czy to jest pozytywne. I mam poważne wątpliwości co do tego. Bo wiesz, z jednej strony wydawałoby się, że to rozładować może w jakiś sposób twoje emocje, jak sobie porzucasz mięsem, ale z drugiej strony to, czym porzucałeś, czy porzucałaś, nie ginie. W tym tkwi sęk. Hm. Może pozbędziesz się balastu twojej złości, zdenerwowania, wściekłości, furii, jakkolwiek to nazwać. Może pozbędziesz się tego. Zrzucisz to z siebie, jak to się mówi. Ale ten balast zniknie, nie wyparuje w przestrzeni, tylko jak wszystko inne, co pochodzi z Ciebie, czym emanujesz, w tą przestrzeń zostanie wysłane. Więc jeżeli siarczyście sobie poprzeklinam, to równie siarczysty komunikat wyślę w przestrzeń i mogę w którymś momencie być wycieńczony. Bo tym zwykle kończy się taka ekstrawagancka złość i zdenerwowanie. Mogę być wycieńczony. Mo może mi przejść jak ręka moduł prędzej, później. Mogę mieć to z głowy. A chmura mojego, moich emocji w tym, w tym wypadku negatywnych. Umownie tak to nazwijmy. Negatywnych. Została wysłana. Leci sobie, leci. Pamiętasz jak był ten incydent? Gdzie Była awaria tej elektrowni I Świat się przejmował, że Jakieś tam radioaktywne Ładunki będą sobie Lewitować i Przemieszczać się Że to wszystko przecież nie zginie To się będzie przemieszczać I pytanie gdzie doleci, jak daleko Jak się bardzo rozprzestrzeni Co jest coś w tym stylu hmm. Rozładowało cię? Okej okay. Ty jesteś już pusty, znowu jest dobrze, ale komunikat, ta, ten cały ciężar zostały nadane niczym paczka. Nie chciałbyś, nie chciałabyś siedzieć w tej ciężarówce, która przewozi tą paczkę gdzieś tam dalej do, do fabryki Twojej rzeczywistości. Na szczęście, na szczęście mamy ten komfort, że możemy paczki wysyłać tam sam więc ja mogę przytłoczyć moją negatywną paczkę jedną negatywną paczkę pięćdziesięcioma innymi pozytywnymi oczywiście mogę wysłać pięćdziesiąt tirów kończych, które będą naładowane pozytywną energią mogę to zrobić i w kontekście konfrontacji z pięćdziesięcioma tirami konwój miłości, konwój miłości to ta jedna czarna ciężarówka po prostu, no co, co ona będzie mogła jedna zrobić, co ona będzie mogła jedna zrobić, będzie miała wpływ, ale jaki jaki Przecież kieruję to, co dominuje. Dominujący komunikat. Patrzę z góry na własny konwój i określam, czy więcej tam różowego, czy czarnego koloru. Mówiąc tak w uproszczeniu. Hmm. Więc na szczęście. Na szczęście jest dobrze. Nie jestem skazany, nie muszę się przyjmować. Niemniej jednak, po co sobie dokładać problemu? Po co tworzyć sobie sytuacje, z których potrzebuję które potrzebuję zaklejać, zalepiać wysyłając taki gończy konwój miłości, po co? po co sobie utrudniać? Hmm. przecież mogę po prostu zadbać, przynajmniej się postarać o to, żeby nie wysyłać takich czarnych ciężarówek żeby nie wysyłać takiego ciężkiego komunikatu, żeby nie wysyłać toksycznej emisji z siebie Mogę się o to postarać. I pierwszym krokiem może być taka, takie postanowienie nie przeklinać. Nie, nie przeklinać i przestać dopatrywać się w tym czegoś, co możemy pomóc, bo jest to uda. Co najwyżej może zrobić, to przenieść ten ciężar, ośrodek ciężaru ze mnie, na zewnątrz. Ale pamiętamy, że zdecydowaliśmy się Obrać taki kierunek, w którym wszystko, co emitujemy, jest naszym gestem w stronę naszego własnego życia i rzeczywistości. Jest ta relacja ścisła, nierozerwalna. Więc nie możemy z drugiej strony zachowywać się niekonsekwentnie i ignorować to, czym czym promieniowaliśmy. Tylko dlatego, że nam się to nie podobało. Hmm. Warto być w, tym, w tej sytuacji konsekwentnym i brać pod uwagę wszystko. Nic nie ginie. Wszystko zostaje wysyłane. Co jest dobrą nowiną, bo powtarzam, lubię to powtarzać. To daje tobie taką sytuację, w której non-stop możesz podlewać. Non-stop masz to poliwo. Jest, jest jego bezmiar. Hmm. Non-stop. I teraz Przeklinanie, okej, okay, dobra, hmm. ale tak naprawdę to jest o wiele szerszy i bardziej wyrafinowany temat niż tylko przeklinanie. Przeklinanie, jak powiedziałem na początku, jest takim najbardziej oczywistym zagadnieniem. Najbardziej oczywistym przykładem wibracyjnej czy niewerbalnej komunikacji. Najbardziej rzucającym się w oczy, jak to się mówi. Hmm. Właśnie o czymś takim dzisiaj opowiem. Ale w tym celu odpalę sobie notatki, gdzie mam zapisane konkretne przykłady. Hmm. Konkretne przykłady, które są o wiele mniej oczywiste, a w których może się kryć taka twórcza moc. Hmm. Ten koncept zaklęć, traktowania naszych wypowiedzi jak zaklęcia. Wypowiadane na głos. Przykładać wagę. Stąd oczywistym może się w którymś momencie wydać, że nie warto sięgać po rzucanie mięsem. Gdyż jakiego rodzaju zaklęcie może być to. Ale to nie wszystko. Gdyż język jest dosyć złożonym tworem, na przykład język polski, który okazuje się potrafi przemycać w sobie wiele rzeczy, których z automatu możemy czasem nie zauważyć. Możemy coś mówić dlatego, że tak się utarło. Możemy coś mówić z przyzwyczajenia. Szczególnie, jeżeli wszyscy wokół wydają się mówić w ten sam sposób, to bardzo łatwo może przenikać do naszego własnego sposobu wypowiadania się. I może się okazać, że część rzeczy, część tych zakręć, które wypowiadamy na głos, hmm, możemy być właściwie nie za bardzo świadomi tego, co robimy. Gdzieś mogą nam umykać. Czy jesteś świadomy wszystkich słów, jakie wypowiadasz? Co to są za słowa? Co to są za zaklęcia przede wszystkim, jeżeli tak metaforycznie przenośni, to rozumieć? Jeżeli podejść do własnych słów jako do takich zaklęć, że one będą przekuwane w rzeczywistość, to czy jestem świadomy wszystkich słów, wszystkich zaklęć, jakie wypowiadam na co dzień? Czy ja jestem tego świadomy, czy nie? Hmm. Tak dosłownie do tego podejść. Dosłownie. Dosłownie podejść do słów, jakie wypowiadam. Przykład. Hmm. Jeżeli mówię na przykład, że coś mi leży na sercu. Albo, że jak ktoś mówi, kamień spadł mi z serca, słuchaj. Albo że wiesz to wczoraj kiedy spotkałem Michała, uderzyła mi w nim taka pewna zmiana. Hmm. Albo jak byłem wczoraj w supermarkecie, wpadłem na mojego dobrego znajomego, którego dawno nie widziałem. I powiedziałem mu wreszcie, co mi leżało na sercu. <gry> Coś przykuło moją uwagę. Wiesz? Co jeżeli potraktować dosłownie tego rodzaju do zwroty, Że na przykład coś mi leży na sercu. Że coś mi nie uderzyło. Że coś przykuło. Hmm. albo jakiś jeszcze w ogóle kamień mi spadł, Ojej. Ha, nie za fajnie to wygląda. Czy naprawdę chciałbym, żeby coś leżało na moim sercu? Dosłownie. Dosłownie rozumiany serce jako organ fizyczny. Ha. Niby jest to tak zwany idiom przenośny, ale z drugiej strony z drugiej strony jest jakaś informacja w tym zawarta. Nadal jest zawarta taka informacja. Tak jak z tymi przekleństwami trochę, że. Mogę mieć inne motywacje, a jednak jest. Pewna globalna informacja w tym zawarta nadal. Tak samo, kiedy na przykład uderzać, uderzać, no. Hmm, uderzanie. Coś mi nie uderzyło. Jakbym powiedział to wyrwane z kontekstu zdań. Coś mi uderzyło. To mogę to równie dobrze zinterpretować, że na przykład wpadłem na szafę, jeszcze kantem prosto, uderzyłem się na przykład w głowę, czy w coś. Niesympatyczne <śmiech> doświadczenie, potencjalnie niebezpieczne dla mojego zdrowia, dla mojej kondycji, forma. Ale ile jest sytuacji, w których mówię to w przenośni, że coś mi uderzyło? Żeby wyrazić, jak bardzo mnie coś zaskoczyło, na przykład, czy zdumiało. Mogę wypowiedzieć to idiomatycznie, Mówiąc, że coś mnie uderzyło. Uderzyło mnie w Michale to, jak bardzo wydawał się nieszczęśliwy albo szczęśliwy. Czy na pewno chce? Czy na pewno chcę, wyrażając to, że mnie zaskoczyło to w Michale, czy zdumiało? Czy naprawdę chcę używać narzędzi, które mają dokładnie to samo zastosowanie typu że mogą mi robić krzywdę? Dla mnie to nie jest taka sama sytuacja, jak z nożem, który może służyć do, do zbrodni, co do pozytywnego krojenia chleba na klomki smaczne później. Hmm. Niekoniecznie jest to dla mnie tego rodzaju sytuacja. Dlatego, że do złudzenia to przypomina jednak tą zbrodnię kiedy mówię, że coś mnie uderzyło. Tak jak wspomniałem, wyrwane z kontekstu zdanie, aż się prosi o taką wizualizację, że na przykład ktoś Cię pobił albo na coś wpadłeś, zderzyłaś się z czymś. Uległeś, uległaś jakiegoś rodzaju kolizji. W którymś momencie, jak tak powtarzam i powtarzam, że coś mnie uderzyło i uderza i spada mi z serca i wchodzi na to serce, mam jakiś ciężar, o co to może być? Co to może sprawić? Jakiś dodatkowy efekt? Faktycznie może się jakiś ciężar pojawić. Bardziej dosłownie rozumiany ciężar. Coś mi ścięło krew w żyłach. Albo krew mnie zalała. Hmm. Kiedyś. Przyznam, lubiłem używać takiego określenia masakra. Wiesz, to jest masakra. Jak obserwuję tych ludzi, co oni tam robią w tym supermarkecie, to po prostu masakra w okresie świątecznym. Masakra człowieku. A z drugiej strony słyszysz wiadomości o coś takiego, że na przykład gdzieś tam, kiedyś tam w jakimś tam miejscu odbyła się masakra, bo jakiś człowiek wszedł i powystrzelał, pozabijał grupę innych ludzi. Słowo to samo. Tu masakra, tam masakra. Tylko, że tutaj użyte w sposób odpowiedni, semantyczny, czyli zgodnie ze swoim przeznaczeniem, co ono tak naprawdę powinno oznaczać. A tutaj użyty w ogóle w jakiś dziwaczny sposób zupełnie nie pasujący za bardzo do, do sytuacji. dlatego że określanie, że coś mnie zdumiało, czy, czy poruszyło, że to jest masakra, to jest... Hmm, pochopne, to jest swobodne, ale nie jest za bardzo... wydaje się nie być na miejscu. To, tak, to dokładnie jest tak, jak mówił, to jest żeby coś wyrazić. Coś takiego. Niebezpieczne narzędzia, używane niby w kontekście niewinnej sytuacji. O, widziałem, jak tam ludzie się natłoczyli, wpadli w szał świątecznych zakupów, Centrum Handlowym i nagle mówię, że to masakra człowieku, masakra. I czym ja emanuję w tym momencie? To między innymi emanuje tym zaklęciem masakra. Owszem, cała reszta też, ale między innymi emanuje tym zaklęciem masakra, które globalnie ma takie, a nie inne znaczenie. Ono w takiej globalnej świadomości, w koncepcji globalnej świadomości, która jest nasycana świadomością wszystkich ludzi na tej planecie. Słowniki pokazują, co znaczy. Przeczytajmy definicję słowa masakra i zbliżymy się bardziej do tego, czy w tej definicji jest synonim zdumienia, zaskoczenia, czy też może jednak nie, czy też to słowo oznacza coś zupełnie innego, czego tak naprawdę w ogóle nie chcielibyśmy doświadczać, ale jednak potrafimy pochopnie rzucać, łatwo, czasem niektórzy z nas. Ja kiedyś tak robiłem masakra. Używałem tego słowa na prawo i lewo. Masakra tu, masakra tam. I gdyby to się miało ziszczać, to moje życie byłoby takim Resident Evil. Był taki kiedyś film, może kojarzysz. Bo jakim, takim strasznym horrorem byłby. Wszędzie masakry, wszędzie jakieś tragedie. Gorsze niż wojna światowa. Gdyby naprawdę się to miało ziszczać. Czy naprawdę bym tego chciał? Hmm. Czy muszę, żeby wyrażać to, jak się na przykład dobrze czuję, czy muszę przeklinać? Bo jak już mówiłem czasem, można nawet tak siebie wyrażać. O, a, jak bardzo jestem teraz szczęśliwy człowieku, normalnie. Hmm. Mogę, ale czy muszę? Heh. To jest trochę tak, jakbyś kwiatki komuś podarował zawinięte mm, w papier. Hmm. Wiesz, to jest, kiedy zaczniemy się przyglądać własnym słowom, czy sposobom wypowiedzi, sposobom ubierania myśli w słowa, a szczególnie tym, jak się coś przyjęło, możemy odnaleźć wiele takich potencjalnych nieprawidłowości. Um, czyli że um, narzędzie może być nieadekwatne, może okazać się nieadekwatne do, do przeznaczenia, tak jak są masakry. Opisuje coś, co wcale nie jest masakrą. To nie jest masakra, że ludzie się zebrali, wpadli w szał w świąteczny, to nie jest żadna masakra, ale opisuje to używając takiego właśnie słowa. Czy naprawdę bym chciał, żeby wszyscy tam poginęli, żeby wpadł tam jakiś um, niepoczytalny osobnik i wszystkich pozabijał? przesadzam, wiesz, wierzę w siłę słów, w to, że mają znaczenie. Wierzę w to, że słowa mają znaczenie. Że mogą tworzyć słowa już o tej komunikacji niewerbalnej nie wspominając. Wszyscy znamy coś takiego jak mowy motywacyjne, posłuchać sobie kogoś, kto motywuje a posłuchać kogoś, wpaść w swoim życiu. Znowu to wpaść, wpaść. Wpaść w swoim życiu, spotkać kogoś, kto nie jest nam przychylnie względem, nie jest przychylnie względem nas nastawiony i zacznie sobie po nas jechać. Zacznie nas deprecjonować. Zacznie nas dobijać. Nie wiem, może będzie to, powiedzmy, nieprzyjemny szef w pracy? A może nauczyciel? Niedobry, strasznie, który... Hmm. bardzo nie lubi, bardzo nie lubi swoich uczniów i gardzi nimi. Nie, nie trudno jest tą pogardzę rozpoznać, zidentyfikować, obcując z tym nauczycielem na co dzień, na jego lekcjach. Jak on może skutecznie pogorszyć Twoje samopoczucie? Jak może sprawić, że się poczujesz małym? Czy małą? Jak może zburzyć Twoje poczucie wartości, Twoją wiarę w siebie? Nauczyciel, szef? Może ktoś jeszcze? Hmm. słowa, nie trzeba Cię dotykać, można po prostu powiedzieć. Hmm. I może się okazać, że to będzie bardzo skuteczne narzędzie oddziaływania na odległość. Niejako telepatycznego, psychokinetycznego. Coś Ci powiem, a to będzie przekładać się na Twoje samopoczucie. Czy ja Ci powiem, że coś doceniającego, coś czy ja dostrzegę w Tobie wartość i ją wydobędę na światło dziennym, mówiąc o niej. Czy też może powiem Ci coś, co zburzy, zburzy a przynajmniej jakoś wstrząśnie Twoim obrazem siebie pozytywnym. Hmm. wiesz, jest sporo przykładów takiego hmm, konceptu, narzędzia używanego do, do sytuacji nie za bardzo adekwatnie. Można coś zrobić lepiej, można używać lepszych narzędzi i tym samym hmm, sprawić, że ta komunikacja będzie bardziej dopieszczona. Te zaklęcia będą bardziej dopieszczone. Nie będą miały tych komponentów, które mogą zaszumiać informacje. Płynę człowieku, masakra, jak się czułem dzisiaj szczęśliwy. Ten komunikat, choćbym szczerze mówił, że jestem bardzo szczęśliwy, jest zaszumiony, zakłócony tym słowem masakra nieszczęsny. Jest prawdziwe. Moja motywacja jest prawdziwa. Że na przykład czuję się bardzo szczęśliwy i komuś to właśnie mówię w takich słowach, człowieku, masakra, jakiś się dzisiaj czujesz szczęśliwy. To jest prawdziwe. Moje uczucia są prawdziwe, ale jednocześnie prawdziwym jest to, że ja w tym moim komunikacie umieszczam to słowo masakra, które globalnie jest nacechowane, jest naenergetyzowane, napiętnowane tym zupełnie innym znaczeniem, zupełnie innym przeznaczeniem. To słowo powstało do innego przeznaczenia. Tak jak papier toaletowy, nie owija się papierem toaletowym bukietu kwiatów. To jest dokładnie coś takiego. Więc um, jeżeli chcę dbać o świadomą kreację, doskonalić się w świadomej kreacji, we własnej świadomej kreacji, mogę sięgnąć również po sposób wypowiedzi, sposób wypowiadania się. Po jakie słowa sięgam, żeby wyrażać własne myśli. Może mi pomóc traktowanie własnych myśli, słów, myśli w słowach, jako zaklęcia. Zadawanie sobie pytania, co by było, gdyby to było dosłownie rozumiane? I to może odkryć przede mną prawdę, czy narzędzia, jakich użyłem, użyłam w danej chwili, są adekwatne do sytuacji. Czy dosłownie rozumiane słowo masakra jest adekwatne, żeby oddać stan szczęścia, w którym się dzisiaj znajduję? Czy te słowa idą ze sobą w parze? Te znaczenia. Szczęście i masakra. Szczęście i jakieś przekleństwo, żeby podkreślić, jakoś uwypuklić, jak bardzo czuję się w mnie teraz. Czy to idzie ze sobą w parze? Bo jeżeli nie, to może się okazać, że coś szturcha nasz pozytywny komunikat. Jakby szturchało cię jadącą, jadącego na rowerze. Jakby coś cię kopnęło z boku i nagle tracisz na chwilę równowagę. Coś cię może kopnąć jeszcze bardziej i jeszcze bardziej tracisz równowagę. W którymś momencie możesz się przewrócić. Hmm. Coś takiego, to szumiony sygnał. A mogę uczynić, mogę zadbać o to, żeby moja transmisja była czysta. Żeby moja transmisja była bardzo skoncentrowana. Żeby była wręcz taką esencją tego, co jest najbardziej trafne, bo przecież mi na tym zależy. Zależy mi, żeby trafnie przekazywać wszechświatowi, czego chcę. Zależy to by na tym, żeby trafnie przekazywać wszechświatowi, czego chcesz. Hmm. Czyli jestem szczęśliwy, chcę mieć szczęśliwe życie. Zależy ci na tym, po co siebie sabotować, czy zależy ci na tym, żeby się sabotować, czy zależy ci na tym, żeby naprawdę to dostać. Czy może machniesz ręką i powiesz, co tam najwyżej, wtedy ile dostanę, to dostanę. To po co się wtedy przyjmować świadomą kreacją, jeżeli z drugiej strony chcesz mieć taką postawę, że będzie ile będzie, będzie co ma być. Hmm. Ale dla osób zainteresowanych świadomą kreacją, taką odpowiedzialną, pedantyczną, Które lubią bukiety kwiatów owijać w piękny, ozdobny papier. <śmiech> jakie to wrażenie robi? Jaki to komunikat precyzyjny wysyła wówczas? Jaki precyzyjny komunikat? Widzę prezent, prezent, jakieś pudełko, w którym znajduje się jakiś prezent dla mnie. Pudełko, które jest fikuśnie, elegancko zrobione. Jakieś przyjemne kolory ładna wstążeczka, jeszcze zapachy może. Jakie to wrażenie robi i jak to harmonizuje i współgra z jego zawartością? Czy to jest konkurencyjne do sytuacji, w której podarowałbym komuś prezent po prostu w jakimś hurtowym kartonie? Zarym. Albo coś jeszcze gorszego. W tworbie śniadaniowej mogę tak, mogę tak ale jeżeli wiem, że mogę coś zrobić jeszcze lepiej tak jak jeżeli wiem, że ma znaczenie to jakim myślom się oddaję w jakie emocje się angażuję, nastroje, jakie przekonania w sobie noszę jeżeli wiem, że to ma znaczenie jeżeli ja to przyjmuję do wiadomości wierzę w to a może nawet nie tyle wierzę, co uznaję to za obiektywny fakt. To jest to dla mnie naturalną konsekwencją, żeby o te rzeczy dbać. Tak samo, jeżeli dopatrzysz się mocy w formie ekspresji własnych myśli, która dodaje im energii jeszcze więcej, czyli jak wypowiadasz je na głos. Wypowiadając myśli na głos, naenergetyzowujesz je tym samym gdyż potrzebujesz włożyć energię w to, w sam proces ubrania tych myśli w słowa oraz wypowiedzenia ich tak, głos. Jest jeszcze ta cała mowa niewerbalna, którą, o której już wspominałem, ale są też konkretne słowa, które wszystkie stanowią symbole różnego rodzaju papierki. Od ozdobnego papieru, pięknego, błyszczącego, pachnącego po toaletowy. szeroki wybór tych papierków, w które możemy owijać własne myśli, niczym zaklęcie wysyłane w Wszechświat. A Wszechświat je odbiera i realizuje nie tylko zawartość, ale i opakowanie. Hmm. Czy ty byś chciał, odwróć sytuację, czy chciał lub chciałabyś otrzymywać prezenty opakowywane w toaletowy papier? Albo w jakiś tłusty, poplamiony. Bo jeżeli wysyłasz komunikaty w takich opakowaniach, to jest dokładnie taki komunikat, że chcesz je otrzymywać w takiej formie. Wiesz, mniej oczywisty przykład. Mam trochę tych przykładów zapisanych w dodatkach, które chciałbym dzisiaj przywołać, żeby zilustrować um, potencjał tego zagadnienia. Odpowiednich narzędzi, odpowiedniej formy do treści, a nie odpowiednich. Pieniądze, wydawanie pieniędzy. Wydawanie pieniędzy. Ile wydałeś pieniędzy dzisiaj? Ile wydałaś pieniędzy w ostatnim miesiącu? No to tym ostatnim to się jeszcze zajmiemy. Ale okej, okay. najpierw wydawanie. Wydawanie pieniędzy. Kiedy myślę o wydawaniu pieniędzy, kojarzy mi się mm, tak niepokojąco z pozbywaniem się ich. Podczas kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że powodem, że, że wiele ludzi, taki przeciętny przeciętny człowiek, który wydaje pieniądze, albo ty, ty, może bardziej personalnie tu mimy. kiedy wydajesz pieniądze, Często prawdopodobnie motywuje Cię do tego jakieś pragnienie. Czasem tylko obowiązek typu opłacić taki rachunek czy inny. Um, ale nierzadko jest to jednak jakieś pragnienie. Coś przyjemnego. Na przykład chcesz zjeść sobie smaczny posiłek, no to wyciągasz daną kwotę, płacisz i na przykład jesz w restauracji albo kupujesz składniki, z których ugotujesz czy przyrządzisz jakieś smaczne danie. Powiedzmy, że chcesz pójść do kina, obejrzeć film, który bardzo lubisz. Albo bardzo Cię ciekawi, ekscytuje. No to wyciągasz znowu jakąś kwotę pieniędzy i, i płacisz. Wydajesz pieniądze, wydajesz pieniądze. I jest tak mnóstwo rzeczy, gdzie gdzie posługujesz się pieniędzmi, żeby sprawić sobie jakąś przyjemność. To jest, myślę, że nie przesadzę twierdząc, że to jest częsta motywacja do posługiwania się własnymi pieniędzmi, żeby zapewniać sobie jakąś przyjemność. I teraz, jeżeli w międzyczasie ja mówię, w tym samym czasie, kiedy chcę sobie zapewnić przyjemność, Mówię, że wydaję te pieniądze. Czy to jest najbardziej właściwe ujęcie sprawy? Że je wydaję? Bo wydawanie pieniędzy może się kojarzyć z ich podbywaniem się. Nie z czymś podyktowanym przyjemną perspektywą. Tylko bardziej z czymś takim, że idę sobie przez park i na przykład pozbywam się własnych pieniędzy kładąc je na ławce, albo wręcz jej gubię. Czy, nie wiem, ktoś mnie napada i ja mu wydaję pieniądze. Dosłownie rozumiane słowo wydawania pieniędzy. Możesz rozumieć je w, po prostu w taki mechaniczny sposób, że sięgasz do kieszeni, do własnego portfela, do własnego konta i wyciągasz stamtąd jakąś sumę i się jej pozbywasz. I to wszystko, z czym mi się kojarzy dosłowne znaczenie słowa wydawanie, wydawać, wydawać pieniądze. I czy to jest trafne unięcie sprawy, kiedy ja chcę sobie zapewnić jakąś przyjemność? Tak jak mówiłem, pójść do kina, zjeść smaczny posiłek, a może na randkę, czy pojechać do, do kogoś, kogo bardzo lubię, więc potrzebuję kupić bilet, czy... Więc jakby moje działanie jest podyktowane przyjemnością, zapewnienie sobie przyjemności. Czy ja się wtedy... Czy to jest najbardziej trafne ujmować to w ten sposób, że ja się pozbywam własnych pieniędzy? Czy ty się pozbywasz własnych pieniędzy, zapewniając sobie w zamian przyjemność, czy raczej je inwestujesz? Może się okazać, po namyśle? Kiedy się tak nad tym zastanowić, że bardziej odpowiednim wydawałoby się ujęcie sprawy w kategoriach inwestycji? Bo przecież te pieniądze nie giną. Nie idą w błoto, nie idą w próżnię. To jest symbol, który sprawia narzędziowo, że mam ten film w kinie, mam ten smaczny obiad, mam tą randkę, czy mam spotkanie z przyjacielem czy Czyli mam coś przyjemnego, co mnie zaspokaja, spełnia, satysfakcjonuje, cieszy. Daje mi jakąś rozrywkę. Mam coś przyjemnego z tego, więc jest to raczej transakcja wymienna. Jest to inwestycja w tego rodzaju. Inwestycja to jest to, co mi się najbardziej w tym podoba. Takie ujęcie sprawy jako inwestycja. Nie pozbywam się tych pieniędzy. Ja je inwestuję. kiedy wychodzę po takiej randce, czy z takiego seansu w kinie, czy z pysznego obiadu w restauracji, to poprzez samo własne samopoczucie bardzo dobrze wiem, jak dobrze zainwestowałem te pieniądze, jak dobry interes zrobiłem na swój sposób. Zrobiłem to, a nie pozbyłem się ich, bo gdybym się pozbył tych pieniędzy, nie miałbym nic. Dziwne. Heh. Ujęcie. Ale jednak się ukuło. Hmm, się mówi. Ukuło. Znowu, czy chcemy się kuć? Ale znowu moglibyśmy idiomatycznie, czyli w przenośni niejako powiedzieć, że ukuło się tak mówić, że wydajemy pieniądze. Podczas kiedy po namyśle dochodzę do wniosku, że bardziej trafnym, bardziej odpowiednim. W kontekście tej wibracji prawdziwego komunikatu do sześciota byłoby ujęcie sprawy w ten sposób, że ja zainwestowałem, że ja inwestuję, ja notorycznie inwestuję, nic nie wydaję. Nie pozbywam się tego, to nie idzie w próżnię przecież. Tylko, tylko to się przekłada na taką czy inną przyjemność, na taki czy inny pozytywny efekt. Więc wydaje mi się bardziej odpowiednią formą inwestycja niż wydawanie. Inny przykład. Znowu, co nierzadko się przyjęło mówić, jak się przyjęło ujmować rzeczy w takiej codziennej, potocznej mowie. Jednym z takich przykładów jest używanie słowa muszę. Hmm. Nie mogę się z Tobą spotkać dzisiaj, bo muszę zrobić to tamto, coś innego. A przyjdę za pół godziny, bo teraz muszę odrobić lekcję. Albo muszę pójść po zakupy, więc um, spotkamy się za ileś tam czasu. Czy wiesz, co generalnie muszę się zająć teraz czymś innym, więc um, i tak dalej, tym podobne. Muszę, muszę, muszę, muszę. Znowu przyjrzyjmy się dosłownemu znaczeniu słowa muszę. Co się kryje w nim? Co się kryje w dosłownym, prawdziwym znaczeniu słowa muszę, a co się kryje z drugiej strony w naszych motywacjach? Co nas motywowało, czy motywuje, kiedy mówimy, że musimy coś zrobić? Na przykład w tych przykładach, które przed chwilą przytoczyłem, motywacja jest jasna, jest zrozumiała. Komunikuję komuś, przekazuje komuś, że nie mogę nie mam za bardzo możliwości się z kimś na przykład teraz spotkać, czy nie odpowiada mi ta perspektywa teraz, bo potrzebuję się zająć wcześniej innymi rzeczami. To ma dla mnie wyższy priorytet, albo istnieje taka czy inna potrzeba, żeby zrobić coś wcześniej. I tyle. I to mnie motywuje, żeby przekazać komuś że się z nim na przykład nie spotkam teraz, nie mogę za bardzo, czy nie odpowiada mi to, ale używam słowa muszę. Nie mogę, bo muszę coś zrobić, muszę coś innego. I co się w tym kryje dosłownego? Jaki to jest rodzaj papierka opakowującego mój komunikat? Dosłowne znaczenie słowa muszę, kiedy się przyjrzeć bez potoczności, bez pochopnego używania, to dosłownie wiemy wszyscy. Przecież to jest proste, banalne. Co znaczy słowo muszę? To znaczy, że nie masz wyboru. To cię ubezwłasnowolnie. Zabiera tobie wolną wolę i sytuuje cię bardziej w sytuacji w roli więźnia, w roli osoby tej własnej woli pozbawionej, w roli osoby pozbawionej kontroli nad własnym życiem w roli osoby pozbawionej decyzji. A czy to nie jest twoja decyzja, że chcesz zrobić teraz lekcje, jakieś zadanie domowe? Czy naprawdę musisz? Czy naprawdę nie masz wyboru? Czy to tylko złudzenie, które dla wygody obierasz? Ale czy naprawdę nie masz wyboru? Wiesz, hm. Wybór być może istnieje zawsze albo co najmniej prawie zawsze. To jest kwestia do zastanowienia, czy naprawdę musisz, musisz coś zrobić? Hmm. Możesz powiedzieć coś takiego, no dobra, no ale jak nie zrobię, nie zrobię tego zadania domowego, czy nie nauczę się na klasówkę, no to będę miał nieprzyjemności. A to jest konsekwencja, wiesz, z drugiej strony, to jest prosta konsekwencja wyborów. Dlaczego, dlaczego sytuować siebie w roli, wiesz, kiedy podejmujesz decyzję, dlaczego etykietować siebie osobą skazaną? Bo, wiesz, za każdym razem, kiedy etykietujesz siebie jako osobę skazaną na coś, używając tego słowa muszę, odbierasz sobie ten przywilej decyzji. I ile jest sytuacji w Twoim życiu, które w ten sposób zetykietowałeś czy zetykietowałaś jako rodzaj hmm, przymusu? Raczej jesteś skazany czy skazany na coś, niż, niż że to jest Twój wybór tak naprawdę wiesz, bo nawet w sytuacji rzeczy w sytuacji aktywności które wydaje się, że faktycznie bardzo potrzebujesz zrobić są, wydają się niezbędne to jak na przykład płacenie rachunków wydaje się niezbędne czy, czy spożywanie posiłków picie napojów, żeby ciało funkcjonowało to się wszystko wydaje niezbędne to przecież mogę ująć to w innych słowach Mogę ująć to w słowach potrzeby. Potrzebuje się, wów... się na przykład, zanim się z Tobą spotkam, potrzebuje zrobić zadanie domowe. Zanim się z Tobą spotkam, potrzebuje zrobić zakupy, bo obiecałem to na przykład rodzicom. Zanim się z Tobą spotkam, potrzebuje nauczyć się na klasówkę, gdyż później byłoby to dla mnie dyskomfortowe, o ile nie niemożliwe. Zanim się z Tobą spotkam, czy zanim, zanim zdecyduję się zainwestować moje pieniądze w wycieczkę wakacyjną na Karaiby, potrzebuję poczynić bardzo uważne plany budżetowe, żeby to się wszystko dobrze finansowo zgrało? Hmm. Potrzebuję wcześnie wstać, żeby zdążyć na autobus. Potrzebuję wcześniej się położyć, żeby było mi łatwiej wcześniej wstać. Jaka jest różnica w ujmowaniu sprawy w taki sposób, zamiast mówić, że muszę, muszę się wcześniej położyć, bo będzie mi łatwiej wcześniej stać i tak dalej, Różnica jest taka, że um, kiedy mówisz, że czegoś potrzebujesz, to bardziej to wtedy wskazuje na Twoją decyzję i na Twoją wolną wolę, na Twój świadomy wybór. Że coś wybrałeś, czy wybierasz świadomie, celowo. Że wybrałaś coś świadomie i celowo. Że Ty wybrałaś lub wybierasz świadomość potrzeby, nie musicie ubezwłasnowalniać. Możesz to samo wyrazić w czystszy sposób, który nie będzie zawierał w sobie tego komunikatu ubezwłasnowolnienia. Czy to jest nieprawda, że potrzebujesz coś zrobić? Potrzebujesz wcześniej wstać? Potrzebujesz wcześniej się położyć? Jeżeli faktycznie potrzebujesz, to okej, okay, możesz powiedzieć, że musisz, możesz powiedzieć, że potrzebujesz. Moim zdaniem są to określenia równoznaczne w tym przypadku. Z tą różnicą, że określenie potrzebuje, nie pozbawia się wolnej woli w słownikowym znaczeniu. Nie niesie ze sobą tej wibracji braku wyboru. Raczej kojarzy się z wyborem świadomym, z celowym działaniem, z czymś, co robisz, bo chcesz lub z czymś, co robisz, bo się na to zdecydowałeś, zdecydowałaś, uprzednio analizując sytuację. To może być nawet rzecz, której byś najchętniej nie robił, czy nie robiła, ale jednak, co jest lepsze? Sytuować się w roli osoby skazanej, czy sytuować się w roli osoby, która świadomie przeanalizowała rozsądne sytuacje i podjęła decyzję? Bo w jednej sytuacji jesteś osobą pozbawioną jakiejkolwiek kontroli nad własnym życiem, natomiast w drugiej sytuacji jesteś cały czas niezmiennie osobą, która tą kontrolę posiada w ramach możliwości Zupełnie inny komunikat wysyłasz wówczas w przestrzeń, mówiąc, że czegoś potrzebujesz. I dlatego to robisz, dlatego decydujesz się na coś, bo jest taka potrzeba, bo potrzebujesz tego. Czy sytuacja wydaje się tego wymagać? Ale mi oczywiście najbardziej odpowiada to ujęcie potrzeby. Hmm. Podobny przykład braku wolnej woli to jest takie hmm, określenie potoczne, że nie możesz się czemuś oprzeć. Nie mogę się oprzeć jej urokowi, albo nie mogę się oprzeć, kiedy jestem, przechodzę tamtą ulicą, gdzie jest ta cukiernia i, i czuję te zapachy, to zwykle nie mogę się oprzeć, żeby tam zajść kupić sobie jakiś smakoły... Wiesz co? Po prostu nie mogę się oprzeć. Albo kiedy dostaję wypłatę, nie mogę się oprzeć, żeby nakupować rzeczy, kompulsywnie, nie. Um. Nie mogę się oprzeć, żeby oglądać seryjnie po kilka, kilkanaście odcinków mojego ulubionego serialu. Hmm... Nie mogę się oprzeć, żeby jeść kilkudniowy obiad. Nie mogę się oprzeć, żeby się objadać. Nie mogę się oprzeć, żeby zjeść całą tabliczkę tej czekolady, czy kilogram tych konkretnie cukierków. I tak mógłbym wyliczać. Nie mogę się oprzeć, żeby rozmawiać z nią godzinami. Ha. I znowu. Co ja chcę wyrazić, a jakie jest znaczenie dosłowne? Chcę wyrazić, że coś jest dla mnie tak bardzo atrakcyjne, czy kuszące, że po to sięgam że sobie tego nie odmawiam, nie decyduję się na odmowę, choćbym chciał, jakaś część mnie może by chciała jednak nie sięgnąć po coś, ale to coś jest dla mnie zbyt kuszące, zbyt atrakcyjne, zbyt pociągające, żebym zdecydował się temu odmówić, żebym zdecydowała się to odrzucić. Ha? To jest prawdziwy komunikat, który chcesz przekazać. Ale nie jest nim z pewnością to, że ktoś ci przyłożył pistolet do głowy i zmusił do tego, żebyś coś zrobił czy zrobiła. Kiedy mówisz, że nie możesz się czemuś oprzeć, ha, nie możesz czy nie chcesz? A z pewnością. Nie masz tego pistoletu przy głowie. A jednak, używając sformułowania, że nie możesz się oprzeć czemuś, czy nie możesz się powstrzymać, żeby coś zrobić, to tak jakbyś pozbywał się kontroli nad własnym życiem. To tak jakbyś innymi słowy powiedział, czy powiedziała, nie mam możliwości decydowania, nie mam możliwości Pierwszy nad własnym życiem, nad sobą. Jestem na to skazany czy skazana. To jest ubezwłasnowolnienie. Inna forma po prostu, ilustracja jeszcze jedna. własnowolnienia. Z własnej woli pozbywasz się hmm, kontroli. Wyrażając, że coś przejmuje ją nad tobą. A siebie etykietując jako osobę pozbawioną w ogóle decyzyjności. Są po prostu takie chwile w twoim życiu, kiedy jesteś zahipnotyzowany, zahipnotyzowana, albo coś cię opętało i niczym w tym opętaniu tracisz w ogóle swoją wolę i coś innego tak naprawdę kieruje twoimi czynami. Ha. Ale czy tak jest naprawdę? Nie sądzę. Nie sądzę, że ktoś przyjmuje nad tobą kontrolę, jakieś duchy, czy jakieś obcy. Nie sądzę, że coś cię zahipnotyzowało. Po prostu, tak jak powiedziałem wcześniej, coś było, czy jest dla ciebie zbyt kuszące, zbyt atrakcyjne, żeby się temu opierać. Żeby decydować inaczej. Hmm. Nie musisz tego robić. Po prostu heh, tak jest łatwiej. Jeżeli coś jest wystarczająco atrakcyjne, oczywistym jest, że jest łatwiej po to sięgnąć niż nie. Ale dlaczego mam znowu wysyłać w przestrzeń komunikat, że ja jestem pozbawiony z marszu możliwości decydowania? to mam mnie usprawiedliwić? A co ja zyskam takim usprawiedliwieniem? Coś takiego, jakbym usprawiedliwienie, jak się w szkole pisał, napisał do wszechświata. Zjadłem te cukierki, czy tą pizzę, czy, czy tego hamburgera, bo byłem niepoczytalny. I to się nie liczy. <ścoughs> Ale czy na pewno byłeś niepoczytalny? Nie sądzę. Myślę, że jeżeli chcesz szanować siebie, byłoby bardziej trafnym, mogłoby być bardziej trafnym stwierdzenie, że po prostu ten hamburger był zbyt kuszący. Zbyt atrakcyjnie tam pachniało, żebyś decydował się przejść obok tej piekarni czy cukierni obojętnie. I tyle. W jakiej roli to cię sytuuje? To cię sytuuje w roli cały czas osoby świadomej, Cały czas osoby, która ma pieczę nad własnym życiem. Nawet jeśli decyduje się nie oprzeć czemuś, to nadal decyduje się. Ty decydujesz nadal. A nie przestałeś, czy przestałaś mieć taką możliwość. To jest różnica. Bardzo istotna. W komunikacie, jaki wysyłasz w przestrzeń, w komunikacie, jaki wysyłasz do wszechświata, w Twoim dialogu z Bogiem, z w z emanacją tworzącą Twoje życie, Twoją rzeczywistość. Hmm. Co dalej? Zastępowanie określeń nacechowanych negatywnie, określeniami pozytywnymi lub neutralnymi. Są takie określenia, kiedy chcemy wyrazić pewne rzeczy, są... Nie tylko istnieją przekleństwa, ale są inne dosadne określenia, które może, które nie należą do przekleństw, ale są podobnie, w dosyć zbliżony sposób, naładowane. Ciężko. Powiedzmy, że przechodzisz obok czegoś, co bardzo nieprzyjemnie pachnie, bardzo intensywnie, nieprzyjemnie. I możesz określić, że to śmierdzi. <śmierdzące> to śmierdzące. Jaka jest różnica? Hmm. Myślę, że można to odczuć. Można to odczuć w wyobrażeniach, kiedy mówię, że coś śmierdzi, a mówię, że coś bardzo nieprzyjemnie, intensywnie pachnie. Ja osobiście jak słyszę te dwie, te dwa warianty ujęcia tej samej sytuacji w słowach, to w jednym z nich czuję ciężar, w drugim nie. W jednym z nich czuję jakiś stres, dyskomfort, w drugim niekoniecznie. Drugi brzmi dosyć bezpiecznie. Ja bym się w ogóle nie pobrudził tym, nie włożył w to negatywnych emocji. Natomiast to określenie śmierdzący, coś jest śmierdzące, obrzydliwe, ohydne. To tak brzmi, to brzmi dosłownie tak, jakbyś tak powiedział, ohydne, obrzydliwe, śmierdzące. Strętne. Ale nie możesz powiedzieć czegoś takiego, nie ma tego ładunku, tylko że coś bardzo nieprzyjemnie pachnie, bardzo intensywnie, bo to nie ma już tego ładunku, nie ma tego ładunku, tak się to nie kojarzy. Jeżeli powiem, że coś e, intensywnie, nieprzyjemnie pachnie, to jest jakby w ogóle wolne od tego negatywnego ciężaru, który towarzyszy określeniom typu śmierdzący, obrzydliwy, ohydny. Bo ja owszem um, mogę powiedzieć bez emocji, Coś jest śmierdzące, ale te emocje aż się cisną do umysłu. Tak jak z tymi przekleństwami, one tam są, jest ten ładunek, to znaczenie, wydaje się tam być. O wiele bardziej bezpiecznym wydaje się powiedzieć coś bez tego. A czy to jest i możliwe? Jest możliwe, jak najbardziej, powiedzieć, że coś bardzo intensywnie, nieprzyjemnie pachnie. I w tym ujęciu, ha. Nie ma, wydaje się, nie mieć żadnego negatywnego ciężaru ładunku. Nie czujesz tego wstrętu, tego negatywizmu w cudzysłowie, tak w uproszczeniu nazwijmy. Nie czujesz tego ciężaru, kiedy słyszysz takie słowo, że coś bardzo intensywnie, nieprzyjemnie pachnie. To brzmi niemalże jak neutralne stwierdzenie, a jednocześnie jest adekwatne do sytuacji, tylko po prostu nie jest siarczyste. Nie jest tak dobitne, dosadne, ale jednak jest adekwatne, Gdyż jakbyśmy mieli komuś opisać, kto nie zna słowa ohydne, co to słowo znaczy, że na przykład coś ochydnie pachnie, to właśnie w ten sposób prawdopodobnie byśmy to komuś wytłumaczyli, że to znaczy, że coś bardzo intensywnie, nieprzyjemnie pachnie. Wydziela intensywną, nieprzyjemną, nieatrakcyjną dla zmysłu powonienia woń. <śmiech> Ale faktycznie w takich słowach moglibyśmy wyjaśnić komuś ten termin, komuś, kto tego terminu nie zna. Hmm. I mamy dostęp wówczas do różnicy, bo wiemy dobrze, że w tym określeniu, że coś, bardzo, że coś intensywnie, nieprzyjemnie pachnie, faktycznie nie czuć. Kiedy się czujesz, co czujesz, słysząc dane słowo to w tym nie czuć. Możesz odkryć, że nie czuć w tych słowach tego ładunku, tego ciężaru swoistego, który bardzo dobrze możesz odczuć, kiedy słyszysz, że coś jest ohydne, odrzliwe, wstrętne. Różnica? Mogę wyrazić to samo na dwa różne sposoby. Jeden będzie miał w sobie ten ciężar, jakby ten nieprzyjemny zapach będzie miał w sobie zawarty, a drugi nie. W obu przypadkach zostanę zrozumiany. Ale jeden z nich będzie czysty. A drugi już nie. I wiesz, jeżeli wyślę nieczysty komunikat, to będzie znaczyło, że chcę nieczystej rzeczywistości. Tak jak z tym zaprzeczalnym. Nie istnieje zaprzeczalne. Powiem, że czegoś nie lubię, nie nienawidzę, nie cierpię. To wysyłam, komunikat, że ja tego chcę. Z samymi choćby emocjami, jakie włożyłem w to, żeby wyrazić, jak bardzo czegoś nie lubię, jak bardzo coś mi się nie podoba, jak bardzo coś mnie frustruje, irytuje złości, denerwuje, stresuje, zniechęca, to nie smasza, degustuje. To jest idealne przyciąganie tego do nas. Takie zaklinanie deszczu trochę, tylko, że nie deszcz zaklinam, a przynajmniej nieczysty, letni, <głos> to jakiś kwaśny. Hmm. Co zaklinasz w swoich słowach? Język jest na tyle bogaty czy wystarczająco złożony, żeby można było wyrażać rzeczy równoprawnie, w bardzo różne, na bardzo różne sposoby. I część z nich będzie mogła być czysta. Będzie przenosić, zawierać potrzebną informację całą ale jednocześnie nie będzie zawierać w sobie brudu, nieczystości, tego ciężaru. Jeżeli ja wyślę z przestrzeni komunikat o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu, to będzie po prostu sucha informacja. Ona nie będzie miała tego ciężaru, nie będzie miała tego smrodu w sobie, a więc ten smród do mnie nie wróci. Ale jeżeli ja włożę emocje sprzyjające im, określenia, typu ochydny, wstrętny, śmierdzący. To jest dokładnie jakbym zaklinał tego typu zjawiska w swoją rzeczywistość. Jakbym mówił, że ja fetyszystycznie lubię wszystko, co jest śmierdzące, wstrętne, ochydne. To jest dokładnie to samo. Dlatego, że nie istnieje negacja, nie jest żadnym usprawiedliwieniem, że ja coś wyrażam. Ja po prostu emituję. Emituję. Tak jakbym rysował własną przyszłość na szkle i to się później urzeczywistniało. To zaklęcie, jak mówiłem, traktowanie słów jako zaklęć. Dosłowne. Hmm. Więc warto się zastanowić, czy to, co chcę właśnie powiedzieć, czy można by to powiedzieć czy to po, po pierwsze posiada jakiś negatywny ładunek w sobie, a jeżeli tak, to czy da się to powiedzieć? Da się to wyrazić w słowach tego ładunku pozbawionych, a jednocześnie wyrażających tą samą informację. Przykład, który podałem, jest jednym z wielu przykładów, ilustrujących, że jest to jak najbardziej możliwe. Żeby było to dostępne dla nas, potrzebujemy tylko przykładać wagę do tego. Potrzebujemy obserwować własny sposób wypowiadania się stając się jakby takim uważnym obserwatorem, zrzucając z naszego sposobu wypowiedzi status oczywistości. Zacząc siebie słuchać jak obcy osoby, mając na uwadze właśnie to, tą czystość, te papierki. Z jakie papierki owijam własne komunikaty? Dokładnie tak jak z tymi myślami, nastrojami, emocjami, kiedy mówiliśmy o obserwacji tychże i decyzji rozpoznaniu, które z nich nam sprzyjają, które nie. To jest dokładnie to samo. Która forma wypowiedzi, jakie słowa, zwroty, sformułowania nam sprzyjają, jakie nie. To, co niesie ze sobą negatywny ładunek emocjonalny, nadawany, to z pewnością nam nie sprzyja, gdyż wszystko, co nadajemy, będzie wracać, będzie tworzyć. Nie chcemy, żeby naszą rzeczywistość budowały takie cegiełki. Raczej nie chcemy. Więc może nam zależeć na to, możemy się dopatrzyć po pierwsze potencjału budulca kolejnego w sposobie wypowiedzi i w następstwie możemy dbać o to, żeby ten budulec był jak najlepszej jakości, czyli innymi słowy, żeby sposób naszej wypowiedzi, dobierane słowa, zwroty, były jak najbardziej odpowiednie do sytuacji i do zawartego ładunku w tych słowach, przekazu, jaki ładunek one niosą ze sobą. Hmm. Pytanie, czy masz coś przeciw? Czy masz coś przeciw, żebyśmy się spotkali jutro piątej? Hmm. Domyślnie takie pytanie sugeruje, że, czy może sugerować jakby najbardziej prawdopodobną odpowiedź, że ta osoba może mieć coś przeciw. A czy nam zależy, żeby siebie tak sabotować, żeby, żeby ona miała coś przeciw? To czego się pytamy, czy dana osoba ma coś przeciw? Może coś przeciw, żebym teraz zapalił? Ha. Przeciw, przeciw. Sprzeciw. Sprzeciwianie się. Niedostępność kiedy dosłowne znaczenia mi się kojarzą z takim pytaniem, czy mam coś przeciw. Ograniczeniem. A przecież mogę to ubrać w inne słowa. Odwrotne. Czy odpowiadać, Ci? Czy odpowiada Ci, żebyśmy spotkali się o piątej? Albo czy odpowiada Ci, żebym teraz zapalił? Czy to będzie dla Ciebie komfortowe? Różnica? Przekaz te pytania niby przekazują to samo. Są zorientowane na ten sam efekt, czyli... W obu przypadkach um, ja się dowiem, czy będę mógł zapalić, czy nie. W obu przypadkach ja się dowiem, czy spotkamy się o tej piątej, czy nie. Różnica będzie polegała na tym, że w jednym z tych przypadków wysłałem komunikat zdominowany niezgodą, sprzeciwem, a w drugim przypadku wysłałem komunikat znacznie bardziej komfortowy, zorientowany na zgodę, na, na poszanowanie czyjegoś komfortu, w ogóle na, na, na dostrzeganie czegoś komfortu, branie pod uwagę. Ile ja przekazuję pozytywnych treści, pytając się kogoś, czy jest coś dla tej osoby komfortowe, zamiast pytać, czy ma coś przeciw. To jest dopiero różnica elegancji i wypowiedzi tym, jak, jak zapakowaliśmy własną intencję, własną myśl, w jakie opakowanie, jak bardzo eleganckie. Hmm. I to nie jest manipulacja, gdyż, wiesz, Prawdopodobnie, jeżeli mówisz szczerze, nawet kiedy chcesz kogoś zapytać, czy ma coś przeciw, żebyś zapalił, czy zapaliła, prawdopodobnie naprawdę cię to interesuje, czy ta osoba ma coś przeciw, gdyż w przeciwnym razie raczej byś tego za to nie pytał, czy nie pytała. Prawda? Zakładam, że jesteśmy poczytalni, więc jeżeli zadajemy takie pytania, to naprawdę interesujemy się, czy stanowiskiem tej sody, że tak powiem. Jeżeli naprawdę się interesujemy stanowiskiem tej osoby, to możemy to wyrazić znacznie bardziej elegancko, znacznie bardziej zorientowany, pozytywny sposób. Możemy to wyrazić, to jest trochę tak jak z życzeniami urodzinowymi. Możesz, czy jakimikolwiek życzeniami, wiesz, z okazji rocznicy, z okazji Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, chcesz komuś czegoś życzyć. Ha, możesz to zrobić za pomocą udartych regułek szukając na sieci jakichś gotowych życzeń, jakichś fikuśnych wierszyków, kupując gotowe kartki, jakkolwiek. Tych sposobów jest mnóstwo. Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, happy birthday. Um, tak, ale do drugiej strony, czy ta osoba jest dla Ciebie ważna, której chcesz życzyć czegoś? Wiesz, bo jeżeli jest ważna, co wydaje się stratą czasu, sięganiem po takie utarte frazesy, jak Wesołych Świąt, czy y, wszystkiego najlepszego, z życia 100 lat, jakieś wierszejki, jakieś rzeczy. Jeżeli naprawdę zależy Ci na kimś, możesz się pokusić o prawdziwe życzenia. O prawdziwe, spersonalizowane życzenia. Czego już ja szczerze byś życzył, chciałbyś życzyć. Czy chciała, czy w ogóle byś chciał, czy chciała życzyć czegoś tej osobie tak naprawdę? Nie chodzi mi teraz o tradycjonalne życzenia, ale czy ta osoba jest dla Ciebie na tyle bliska, czy istotna, że naprawdę byś, by Ci zależało na tym, żeby ona otrzymała coś konkretnego w życiu? Czego? Co takiego Ci zależy? Na czym, żeby ta osoba otrzymała? Czy jest coś, czego naprawdę chciałbyś, chciałbyś życzyć tej osobie? takiej czy innej okazji, obojętne. Pytanie kluczowe jest, czy naprawdę coś takiego istnieje, czy to jest tylko tradycja. Jeżeli naprawdę coś takiego istnieje, to myślę, że warto to wyrazić. Czym to jest? I nie znajdziesz odpowiedzi na to pytanie w żadnych stereotypowych życzeniach. Świątecznych, urodzinowych, rocznicowych. Wiesz, jeżeli tym, czego byś chciał czy chciała życzyć danej osobie jest stereotypowe zdrowie, szczęście, dużo pieniędzy, to czy naprawdę ta osoba jest dla Ciebie bliska? Jeżeli chcesz jej życzyć tego, czego mógłbyś, mogłabyś życzyć tysiącu, milionom innych ludzi na tej planecie. Czym się wyróżnia ta osoba dla Ciebie, jeżeli zasługuje na sztampowe, seryjne, szablonowe życzenia, nic więcej? Bo jeżeli wysyłam komuś takie życzenia, to tak jakbym to mówił. Tak jakbym właśnie to mówił. Czyli niewiele ponadto. Kurtuazyjne, wesołych ksiądz. Wszystkiego najlepszego. A jeżeli naprawdę mi zależy na kimś, jeżeli ktoś jest dla mnie bliski prawdziwie, jest dla mnie atrakcyjną perspektywą wyrażenia tego, czy wyrażania, a więc i przy okazji różnorakich świąt, rocznic, czy jest dla mnie atrakcyjną perspektywa wyrażenia, ekspresji. Na czym mi zależy dla tej osoby. Dla niej konkretnie. Takie życzenia, które nie możesz, których nie możesz złożyć nikomu innemu. Które są szyte bardzo, bardzo, bardzo na miarę tego konkretnego człowieka. Zupełnie inny komunikat. Hmm. jeżeli chcesz zrozumieć jaką to różnicę możesz zrobić i czy to w ogóle jest jakaś sprawa czy warto się, nad tym w ogóle wa warto się tym zajmować wyobraź sobie, że dostajesz takie życzenia ktoś pośród stert kartek urodzinowych wysyła Ci takie życzenia w których odnajdujesz siebie prawdziwego czy prawdziwą, zamiast seryjnych, szablonowych otrzymujesz jakąś prawdę, coś prywatnego ciebie dotyczącego. Ciebie konkretnie. I czujesz się nagle zupełnie inaczej, wyjątkowo. Czujesz się zauważony, dostrzeżona. Czujesz się prawdziwy. Czujesz, że komuś naprawdę na tobie zależy. Czy ktoś się dostrzegł? O, zaskoczenie. Ale ktoś się naprawdę dostrzegł. Różnica jest horrendalna doświadczenia. Polecam stosować. Hmm. Wiesz, wracając do tych idiomów, czyli takich jakby utartych, przenośnych zwrotów, które nie znaczą, nie używa się ich w dosłownym znaczeniu, tylko w przenośnym, żeby sobie uprościć coś, to ja to nazwałem takim przemycaniem. Co przemycają idiomy? Czyli wiesz, z jednej strony utarło się używać pewnych zwrotów, żeby skrócić sobie życie. żeby skrócić sobie życie. Ha ha ha, skrócić sobie życie. Ha, ha, ha, ha, No ułatwić, ułatwić. Pójść na skróty. Um, z drugiej strony jednak, wiesz, z jednej strony, choć wydaje się łatwiejsze wielokrotnie używanie milionów, Właśnie takich określeń typu kamień spadł mi z serca, coś mi leży na sercu, to mi krew ścięło, jak zobaczyłem ją wczoraj wieczorem w tamtym załuku, jak się była wystylizowana na gotkę, to normalnie krew mi ścięło. Z jednej strony wydaje się to atrakcyjne uproszczenie, bo jedzę takie proste zdanie i już wiadomo o co chodzi. Z drugiej strony to nie zmienia faktu, że to zdanie zawiera w sobie to ścięcie krwi. Ono zawiera w sobie to ścięcie krwi. Realnie zawiera w sobie to dosłowne znaczenie ścięcia krwi. Ja nie jestem pewien, czy naprawdę chciałbyś, czy chciałabyś, żeby kres w swoim ciele się ścięła. A na szczęście jest możliwe wyrażenie tego samego w sposób pozbawiony takiego ryzyka, w sposób pozbawiony takiego komunikatu, tak jak z tą masakrą mówiłem. Można to wyrazić, że yy, bardzo mnie zdumiało, czy zaskoczyło, czy jak zobaczyłem, jak zobaczyłem, było ludzi, czy jak się rzucili na zakupy świąteczne. Można to wyrazić i nie ma wówczas tej masakry. Nie ma niczego, co się może kojarzyć nieodpowiednio z naszym zamierzeniem. To nie jest naszym zamierzeniem, żeby się zdarzyła jakaś masakra w naszym życiu, czy w naszej bliskości, w naszej rzeczywistości, czy nawet na świecie. Nie jest naszym zamierzeniem, żeby się krew ścięła w naszym organizmie. Lubię, jak się ścina dobrze jajko na patelni, ale już był krew. Więc, wiesz, pomimo tego, że idiomy, czy takie potoczne znaczenia wydają się nie, niejednokrotnie kuszące, jak skrót myślowy, to w, w temacie, w kontekście świadomej kreacji możemy dopatrzyć się w tym pedantyzmu. Czy z tego komunikatu VS, komunikatu zakłóconego, zaszymionego, zabrudzonego, z jakimiś plamkami nieczystościami włączonymi. I możemy wówczas zdecydować, że bardziej nam zależy na komunikacie całkowicie spójnym, całkowicie jednolitym, ten, bez takich cudownych smaczków, bez robaczków nadgryzających nasze apetycznie wyglądające z frontu jabłka. Um, mówiłem o tym ostatnim. Ostatnim razem, kiedy go zobaczyłem, to mnie uderzyło, jak bardzo jest szczęśliwy albo nieszczęśliwy. Właśnie, ostatnim razem. Co to jest za komunikat? O tym uderzaniu już mówiłem. Czy naprawdę chcę uderzać, wpadać na kogoś? Czy ja naprawdę tego chcę? Ale ostatni, to jest w ogóle niesamowity trik w mowie potocznej. Używanie często określeń ostatni. Coś miało miejsce ostatnio. Ostatnio. Ostatnio żyje tak i tak. Albo ostatni raz go widziałem wtedy i wtedy. Wiesz? No weźmy ten ostatni raz, że widziałem go wtedy i wtedy. Weźmy takie stwierdzenie. Ostatni raz widziałaś go, widziałaś swoją przyjaciółkę, ostatni raz w piątek wieczorem. Ostatni raz widziałeś swoją dziewczynę w czwartek po południu. Weź dosłownie i weź w przenośni. Jaką miałeś, czy miałaś intencję mówiąc komuś, że ostatni raz widziałeś go, czy ją Wtedy. Tym więcej miałeś, czy miałeś, prawdopodobnie taką, żeby wskazać komuś, kiedy widziałeś swoją dziewczynę, czy widziałeś swoją przyjaciółkę najnowszy raz. Czyli najbardziej niedawna. Ale jeżeli wziąłeś dosłownie ten komunikat, to dosłownie on mówi, jakby potraktować go jako zaklęcie. To dosłownie mówi widziałeś swoją dziewczynę w czwartek po południu ostatni raz. Widziałeś swoją przyjaciółkę w piątek wieczorem ostatni raz. A więc zrozumiałe już więcej go nie zobaczysz. Czy ją, jej nie zobaczysz. To jest dosłowny komunikat, jaki mówisz. Kiedy mówisz, że widziałeś kogoś ostatni raz wtedy i wtedy. To się aż prosi o realizację. A czy chcemy tego? Wiesz, chętniej bym mówił, że widziałem kogoś ostatni raz, mówiąc o kimś, z kim zdecydowanie nie przepadam. To jeżeli już w ogóle mamy mówić o tej osobie, to o niej mogę mówić, że ostatni raz widziałem tego człowieka 25. Tak ale w kontekście wszystkich innych osób, szczególnie tych, na których mi zależy, dlaczego mam sięgać po takie sformułowania? Dlaczego mam etykietować moje doświadczenia z tymi osobami jako ostatnie już? Skoro na pewno chciałbym doznać ich jeszcze wiele. W takiej sytuacji, kiedy chciałbym doznać ich jeszcze wiele, mogłoby być dobrym pomysłem porzucenie takiej mowy potocznej na rzecz innych sformułowań, żeby ująć sprawy jakoś inaczej. Ja osobiście zacząłem praktykować takie sformułowania, że w najnowszym czasie, na przykład natomiast w ostatnim czasie, robiłem to i to, to mówię, że robiłem coś w najnowszym czasie. Najnowszym razem, kiedy go widziałem, widziałem go w piątek po południu. Może brzmi trochę nietypowo, osobliwie, ale przynajmniej nie ma tego komunikatu, że to miał miejsce po raz ostatni. Ma to co normalnie informację, że to był najnowszy tylko przypadek istnienia tego doświadczenia. Najnowszy, ale nic nie insynuuje, że ostatni. Więc to jest świetny przykład tego takiego hmm, zakamuflowanego znaczenia, które może sabotować w jakimś stopniu nasz komunikat, który miał zupełnie inną intencję, był podyktowany zupełnie inną motywacją, a jednak może mieć w sobie jakieś zasumienie, przenośnie rozumiane, jakąś dysharmonię, coś w ogóle nieadekwatnego do treści nieadekwatnego do tego, co naprawdę chcemy wyrazić. Wiesz, taki żartobliwy przykład podam teraz Tobie. któregoś razu jedna ze słuchaczek powiedziała mi, że słuchając jednej z moich audycji, czuła się, jakbym na nią krzyczał. Wiesz, to nie jest zupełnie moją intencją, ale trochę Przykro mi się zrobiło, bo autentycznie nie chciałbym zbudować takich um, odczuć osobami niesłychającymi, że ja strofuję, czy na mnie krzyczę, czy coś. A, wiesz, jak taki nauczyciel, czy pastor, brzmiący zamboły, nie? W ogóle absolutnie nie o to mi chodzi. I jeżeli mówię coś bardziej tak energetycznie podniesionym głosem, to mówię tak do tego, że to mnie porusza pozytywnie, to mnie ekscytuje, emocjonuje pozytywnie i to jest jedyna moja motywacja. Niemniej jednak tam ten przykład, że ktoś odczuł jedną z moich audycji w taki sposób, jest dobrą ilustracją, kiedy forma, sytuacja, kiedy forma może być niekoniecznie odpowiednia do treści i może się okazać, że któraś osoba na przykład ma złe skarzenia czy nie za bardzo, wiesz, powiedzmy, że, o, podajmy taki przykład, że powiedzmy, mieszkasz czy przebywasz, przebywasz na co dzień z osobami, które no stop się kłócą, krzyczą, mówią podniesionym głosem i teraz wychodzisz z takiego środowiska, słyszysz moje audycji, w której może ci się wydawać czasem, że robię to samo, chociaż wiesz, dobrze, że mówię zupełnie inne rzeczy, ale może Ci się wydawać, że wiesz, może Ci się kojarzyć, no bo podniesiony ten głosu, <grych> jakiś żywy i tak dalej, to Ci się może kojarzyć na podświadomym poziomie. I w tym ujęciu moja forma nie będzie za bardzo mogła być odpowiednia dla Ciebie, to znaczy może się do niej przyzwyczaisz i może się uleczysz z przeszłych, nieprzyjemnych skojarzeń, niemniej jednak na samym początku, gdybym wiedział, jaki masz background, tak zwany, jakie masz tło, że doświadczałeś, doświadczałeś w życiu tego rodzaju zjawisk i nie były one przyjemne, to gdybym ja to wiedział i rozmawiał z Tobą na przykład twarzą w twarz, czy przez telefon, to dla mnie inteligentnym byłoby nieużywanie podniesionego głosu, czy jakby ograniczanie tej energii, postaranie się przekazania Tobie tego, co chce Ci przekazać w sposób bardziej spokojny, bardziej taki zbalansowany, żeby uniknąć tych skojarzeń. To by było wtedy bardziej na miejscu dla mnie, żeby mój przekaz był dla Ciebie bardziej komfortowy. Um. Także to jest taki przykład. Forma, a treść. Haha. Co tam dalej? Jeszcze patrzę w notatki. Koncept wieku. Tak na koniec myślę. Hmm. Koncept wieku. Um, hmm, hmm, hmm, hmm. Jeszcze patrzę, patrzę. Właśnie, tu jest jeszcze coś takiego zastępowania mówienia o czymś, czego nie chcesz, czy nie lubisz tym, co cię interesuje. Um, tak. Czyli powiedzmy, że jeszcze zasłonę jedzeniem. Można um, hmm. powiedzieć, że jest zasłonę możesz powiedzieć, że um, ci nie smakowało, możesz powiedzieć na przykład, że smakowało ci to, co to, to i to było dla ciebie zbyt intensywnie słone. Um, jak to można, jest to jakieś pole do popisu, jest to jakieś wyzwanie, jakaś ambicja y, zamienić, odwracać jakby pozytywnie, kota <goda> ogonu, odwracać pozytywnie tą stronę medalu, mówić zamiast czegoś, czego nie lubię, mówić coś, co lubię. Um, wiesz, na przykład nie lubię nie lubię, wiesz, powiedzmy czego? No nie lubię psychodelicznych powieści, um, to mogę powiedzieć, że lubię powieści, co jest zaprzeczeniem psychodelicznych powieści zrównoważone. <śmum> <śmum> powiedzmy nie lubię, nie lubię sensacyjnych filmów, mogę powiedzieć, że lubię filmy spokojne. Dlaczego nie, nie dawać jakby wagi, nie kłaść i od razu nie mówić, że nie lubisz sensacyjnych? Dlatego, że jeżeli ja jakby sfokusuję moją uwagę na, na komunikację, który będzie miał jako podmiot, jako epicentrum siebie, to czego nie lubię, no to znowu wracamy do tego, co wysyłam w przestrzeń i do tego, że nie istnieje zaprzeczenie. W przestrzeń wysyłam koncept tego, czego nie lubię i to przyciągam. Nie przyciągam tego, że tego nie lubię, tylko przyciągam temat, przyciągam zawartość komunikatu. Zawartością mojego komunikatu jest to, czego nie lubię. A więc za każdym razem, kiedy wyrażam coś, czego nie lubię, czy co mi się nie podoba, to ja to przyciągam. Tak jak za każdym razem, kiedy walczę z czymś, kiedy chcę coś zwalczyć, to dokładnie robię to samo. Ja tylko przyciągam tego więcej. Dlatego, jeżeli naprawdę chcę zredukować obecność czegoś w moim życiu, to najlepszym sposobem, odpowiednim sposobem w świetle świadomej kreacji wydaje się koncentracja na opozycji, na czymś, co lubię, co jest dla mnie komfortowe. Um, czyli uh, Propagandą zdrowego stylu życia, zamiast walki z narkotykami, czy, czy z niezdrowym jedzeniem. Propagandą życia w pokoju, zamiast walki z terroryzmem i tak dalej i tym podobne. Zamiast walczyć i wytykać komuś, że jest samolubny, to propagować i koncentrować się na, na, na kooperacji, na współpracy, na myśleniu o innych. Zamiast wytykać innych braki, to koncentrować się na sobie i na wyrażaniu sobą. Tego, czego sam, sama chcesz doświadczać od innych. Czyli ja jestem przykładem, ja jestem tą matrycą, która tworzy moją rzeczywistość. Nie wytykać palcem innych osób, tylko spojrzeć na siebie jako na siłę twórczą. Może to kogoś zainspiruje. I wiesz, oczywistym wydaje się, że nie chcemy tego, czego nie lubimy. Więc, jeżeli wiemy, że nie istnieje zaprzeczenie, to nie ma, nie leży w naszym interesie wysyłanie w przestrzeń komunikatu tego, że tego nie lubimy. Leży natomiast w naszym interesie jak najbardziej wysyłanie w przestrzeń obrazu świata, jaki nam odpowiada. Hmm. Czy mam coś jeszcze w moich notatkach? Mm, mm, mm. Patrzę, patrzę. Wydawanie pieniędzy. O, jakiś strona na moją korzyść. Nie korzyść, tylko cześć. <śmiech> cześć tej audycji. A um, przykładanie wagi to do pewnego sposobu wyrażania myśli. Dobra, no to zajmę się tym wiekiem na koniec. Okay. To jest jeden z um, najbardziej wyrachowanych <śmiech> um, przykładów. Tak naprawdę Mam na myśli, że jest to jeden z najbardziej nieoczywistych przykładów, jedna z najbardziej nieoczywistych ilustracji, z takich zakonspirowanych ilustracji konceptu formy odpowiedniej do treści. Wiek, koncept wieku, ile masz lat, w jakim jesteś wieku, wiesz. Znowu kwestia, to akurat nie jest tak kwestia uniwersalna, dlatego że nie będzie dotyczyć każdego. Zadajmy sobie pytanie, kogo dotyczy to, o czym chcę teraz powiedzieć. Um, dotyczy osób, które spoglądają na siebie, że one nie są swoim ciałem. O, tak tu ujmę. Nie jesteś swoim ciałem. Czyli twoje ciało, ciało ludzkie, ciało człowieka, to nie jesteś ty. To jest raczej twoje narzędzie, twoja jakby ekspresja, tak jak Sims z takiej gry komputerowej, czy Avatar. Yy, twoje narzędzie swego rodzaju. Ale to nie jesteś ty. Są wśród nas ludzie, którzy uważają, że są istotami duchowymi, że są nieśmiertelni. A ciała to jest rodzaj raczej czegoś, w co się przyoblekają, czy czego używają. Osobiście, czy zdalnie jakkolwiek na to spojrzeć, to już jest zupełnie inny temat, bardzo szeroki, zresztą i fascynujący. Jak spojrzeć na relację duszy z ciałem, Niemniej jednak chodzi mi o to teraz, że są wśród nas osoby, które uważają, że, że są istotami duchowymi. Czyli, że kim jestem, to oni odpowiadają na pytanie, że jestem, jestem tak naprawdę bardziej bliższa prawdy, jest to, że jestem istotą duchową. To, co widzisz optycznie, czyli moje fizyczne ciało, głowa, twarz w okularach, zgrabne nogi, czy mięśnie, jakaś muskulatura, wysportowane ciało, to jest, Ekspresja, Sims, Avatar, postać człowieczego w grze komputerowej, ale to jest tylko ekspresja, um, zdalnie sterowana tak jakby, ale tak naprawdę ja jestem czymś niematerialnym i to ciało w pewnym momencie przestanie istnieć i kiedy przestanie istnieć, ja istnieję nadal i to ja, ta forma duchowa, która istnieje nadal jest nieśmiertelna. Hmm jest nieśmiertelna. I można ją nazywać różnoraką, można ją nazywać duszą. Duszą, duchem, duchową esencją, jakkolwiek. I teraz, wiesz, jeżeli należysz do tych osób, które uważają, że, że są istotami duchowymi przede wszystkim, że nie są tak naprawdę twoimi ciałami, to jest uproszczenie, skrót myślowy, złudzenie, rodzaj iluzji optycznej, ale tak naprawdę to oni nie są ciałami, tylko duchami, duszami. Jeżeli należysz do tych osób, to i jeszcze uważasz, że dusza jest nieśmiertelna, to czym jest dla Ciebie koncept wieku i czym staje się komunikat, że masz 20 lat? Czy to jest wtedy odpowiednia forma? Ha, wydaje się oczywiste, wydaje się oczywistym, że to zdecydowanie nie jest adekwatne. Dlatego, że no jeżeli określasz siebie mianem istoty duchowej, i że to jest bardziej prawdziwe, to jest, to jest bardziej trafne określenie tego, kim jesteś, twojej, twojej esencji, twojego bytu, że jesteś istotą duchową i, i jesteś nieśmiertelną istotą duchową w dodatku, to nie podlegasz w ogóle konceptowi wieku. To raczej twoja tożsamość lokalna trwa dany okres umownego czasu. Co mam na myśli, że lokalna tożsamość trwa dany okres czasu? Mam na myśli, że jako nieśmiertelna istota duchowa, przychodzisz na świat, na ziemi na przykład, rodzisz się na przykład w 83 i dorastasz, a właściwie co, co dorasta? Co dorasta? Ciało dorasta. Ciało się rozwija, dojrzewa, z niemowlaka stajesz się dzieckiem, z dziecka nastolackim, dorastasz, właściwie no znowu nie dorastasz, to się tak ciśnie na usta kulturowo, ale tak naprawdę nie dorastasz, to dorasta, czy rozwija się twoje ciało, a wraz z nim równolegle gdzieś twój koncept tożsamości, czyli za kogo się uważasz lokalnie w kontekście tego świata? Możesz się uważać za, nie wiem, za na przykład nauczyciela, za rolnika, za y, menadżera, za kierownika, za osobę utalentowaną, za malarza, za pisarza. Możesz się uważać za ucznia, za studenta, za pracownika lub pracodawcę. Możesz się uważać, oj jest tego nieskończona ilość. za kogo możesz się uważać w kontekście tego świata jest konstrukt Twojej osobowości, tożsamości. Bardziej trafnym byłoby rzecz tożsamości. Tożsamość, która się kreuje od momentu, kiedy przyszłeś przyszłaś na ten świat. Um, jakby rozporządzasz od początku ciałem, które na początku jest w bardzo wczesnym stadium rozwoju, ale ono z biegiem tak zwanego czasu rozwija się, dojrzewa, um, modeluje, przekształca, transformuje się, tak jak mówiłem, z noworodka, w dziecko, na stoletek i tak dalej, i tak dalej, to tak oczywisty proces, podczas kiedy tak naprawdę, wiesz, jeżeli uznać na poważnie to, ten koncept duchowej, nieśmiertelnej istoty, to co naprawdę ma miejsce, to to, że ty po prostu przyszłeś, czy przyszłaś na ten świat, używasz tego ciała, tak jak samochodu, to tak jakbyś, wiesz, Wsiadł do samochodu, autobusu czy jakiegoś innego pojazdu w celu odbycia wycieczki. Wsiadasz i jedziesz. Odbywasz wycieczkę turystyczną od punktu A do punktu B i ta wycieczka trwa określoną ilość czasu. Na tyle długo i przez tak różne tereny przebiega trasa tej wycieczki, że pojazd, jakim się poruszasz, ulega modyfikacjom, no, może teraz na wręcz jakiś off-road, że się ten pojazd zabrudza w którymś momencie, jakimś błozem, zużywają się opony, y, troszeczkę się zużywa karoseria gniata, tu i ówdzie, wiesz, jakieś opady to wszystko, atmosferyczne, czynniki wpływają na to wszystko, to się modyfikuje. W którymś momencie pojazd się zatrzymuje i z niego wychodzisz. Chociaż pojazd może już być totalnie zjechany, mówiąc kolokwialnie potocznie może być zużyty po prostu, ale... ale ty jesteś nienaruszony, czy nienaruszona, bo tak naprawdę ty byłeś, byłaś uczestnikiem tej wycieczki, która trwała daną ilość czasu. Pojazd się zmodyfikował. Tak, wiemy, pewnie już wiesz, że to jest taka analogia do ciała ludzkiego. Ale chodzi o to, że ciebie to nie dotknęło, w ogóle, wiesz... Wycieczka trwała na przykład 80 lat. Ale nie, że ty miałeś 80 lat. To nie znaczy, że ty masz 80 lat, że wycieczka trwała 80 lat. Twoje doświadczenie tej wycieczki trwało 80 lat. Twój koncept tożsamości rozwijany był przez 80 lat. Tej konkretnie tożsamości. Adama Kowalskiego, Ewy Nowak, jakkolwiek ten koncept tożsamości był rozwijany przez 80 lat. Ale mówić, wiesz, uważać siebie za, za wieczną istotę duchową, a z drugiej strony mówić, że masz na przykład 20 lat, to wydaje się totalnym zaprzeczeniem, gdyż bardziej trafnym wydaje mi się określenie, że 20 lat co najwyżej. Jesteś obecny na tym planie egzystencji czy na tym świecie. Tak jak to metaforycznie ta wycieczka. 20 lat jesteś na tej wycieczce tutaj, na ziemi. Ha. Ale nie, że ty masz 20 lat. To jest różnica. Ha. Wiesz, trochę tak jak kupujesz używane ubrania, które były noszone przez x lat, to nie czyni ciebie, że te lata dokładają się do twojego wieku. Tylko dlatego, że, że zakładasz na siebie te ubrania z second handu, powiedzmy. I to jest podobne na swój sposób, taka analogia, może niezbyt zgrabna, ale jako tako, <grych> um, gdzie ty jako istota wieczna, duchowa nie masz wieku i jednakże kulturowo potocznie zwykło się mylić, mylić ten koncept, nakładać go na siebie, identyfikować ze sobą koncept pojazdu. Hmm. Czyli to, że moje ciało rozwija się od 20 paru lat, powiedzmy, czy 30 paru, no to zwykło się to uważać, że ja mam 20 parę czy 30 par lat. Hmm. Pytanie, co nam bardziej odpowiada, na ile, na ile dla Ciebie jest ważną czy ważką sprawą dzisiaj to, jak się postrzegasz. To jest kwestia indywidualna, taka głębsza, że Indywidualna, czyli to nie jest nic uniwersalnego. Przekleństwa są uniwersalne. Tak? Wiemy, że uniwersalnie przekleństwa, rzucenie mięsem, to jest uniwersalne narzędzie nacechowane uniwersalnie obiektywnie negatywną, ciężką wibracją. Okay, ale jeżeli chodzi o ten temat, który teraz poruszam, czyli jak na siebie spoglądasz, czy uważasz siebie za człowieka, czy uważasz się za istotę duchową, a człowieka w uproszczeniu, jako skrót myślowy, ale tak naprawdę bardziej utożsamiasz się z istotą duchową, to czy decydujesz się tak, że będziesz się bardziej utożsamiać z rolą, czyli na przykład z człowiekiem, z tożsamością, czy decydujesz się bardziej utożsamiać z duszą. To jest obojętne dla mnie, dlatego że to jest kwestia indywidualna. Część osób potrzebuje dzisiaj bardziej utożsamiać się z ciałem, z rolą, Część osób potrzebuje bardziej utożsamiać się z duchem, z duszą, z istotą duchową, a ciało, tożsamość traktować na drugim planie. I nie ma, moim zdaniem, odpowiedzi, jak powinniśmy siebie traktować. To jest wielki, moim zdaniem, błąd. Poprawne jest natomiast to, czego potrzebujesz, w czym się odnajdujesz dzisiaj najlepiej. Jeżeli najlepiej odnajdujesz się w postrzeganiu siebie jako Adam Kowalski, Nauczyciel, designer, e, bokser, kulturysta, nie wiem, jakkolwiek, modelka, stylistka, koleżanka, przyjaciółka, obojętnie z twoim ciałem, ze wszystkim, z doświadczeniem, spokojnie, to jest wszystko w porządku, wszystko w porządku z tym, jeżeli niekomfortowo, czy jakoś obco, czy czujesz się w kontekście identyfikowania siebie z duchem, jakiś abstrakcyjny koncept, duch, um, a że ta reszta cała, do czego tak przywykliśmy, to jest bardziej etykietka, forma, projekcja, jak Sims, możesz się w tym czuć niedobrze, niekomfortowo, a może być odwrotnie, może Ci to jak najbardziej pasować, możesz się w tym wreszcie odnaleźć, że tak, zawsze się tak czułem, że jest jakaś iluzja w tym, że to nie jest prawda. I to jest dlatego kwestia indywidualna, moim zdaniem, gdzie każda odpowiedź jest właściwa, każdy sposób postrzegania się jest właściwy, pod warunkiem, że tobie pasuje. Pod warunkiem, że czujesz się z tym komfortowo. Ale jeżeli postrzegasz siebie, wybierasz, yy, czy odkrywasz raczej, że najbardziej komfortowo czujesz się w koncepcie postrzegania czy identyfikowania siebie z formą duchową, z formą wieczną, nieśmiertelną, to możesz i w tym dopatrzyć się możliwości do bardzo precyzyjnego wypowiadania się, znacznie bardziej trafnego i zgodnego z prawdą, niż, niż to, do którego przywykliśmy kulturowo. Bo kulturowo przywykliśmy, żeby wszystkich etykietować konceptem wieku. Ale nie wszyscy utożsamiają się z ciałami ludzkimi. Więc dla tych istot, które utożsamiają się z płaszczyzną duchową, nie będzie adekwatnym używanie form jakby ciało było pierwszoplanowe, jakby ciało było nimi. Dla nich ciała nie są nimi, tylko są ich narzędziami, ich pojazdami. Oni nie mają lat. 20 lat, to ja mogę co najwyżej być obecny na tym planie. I tyle. Ale to nie znaczy, że ja mam 20 lat. I teraz, jeżeli ja będę utożsamiał się z istotą duchową, a z drugiej strony będę non-stop szafował stwierdzeniami, że mam 30 parę lat. Będę non-stop postrzegał siebie przez ten pryzmat. To będzie zaprzeczenie jednego z drugim. Będę przeczyć. Nie będę wyrażał mojego duchowego wyboru. Będę wyrażał coś przeciwnego. Będę jakby notorycznie temu zaprzeczał. A co nie jest w moim interesie, jeżeli wybieram utożsamienie z duchem. Jakiekolwiek byłyby moje motywacje do tego to zaprzeczanie temu utożsamianiu, temu wyborowi nie jest w moim interesie wówczas. Warto zwrócić na to uwagę, szczególnie mając na uwadze to, przypominając sobie, jak wiele implikacji niesie ze sobą cały ten koncept wieku, konsekwencji. Wieku płci nawet. Jak bardzo modyfikuje to, a czy może zafałszować postrzeganie nasze kiedy zaczniemy się identyfikować z płcią naszego ciała, z jego wiekiem i, i transplantować to na siebie, że ja mam 30 par lat na przykład, czy ileś, że ja jestem kobietą czy mężczyzną. Podczas kiedy z drugiej strony wybieram bardziej się utożsamiać z duchem, który nie ma wieku, ani nie ma płci. i płeć. W kontekście ducha to jest tak w umownej, luźnej metaforze coś takiego, jak porównanie z Ferrari z Cinquecento. No, luźna metafora. Luźna bardzo. Wybaczcie. Albo BMW. Dobra, BMW z Ferrari. Dla niektórych to będzie dobre porównanie, że męski samochód to jest czarny BMW. A czerwone ferrari to jest co najwyżej zabaweczka fikuśna. Kto by się bujał czerwonym samochodem po mieście? Ale tak naprawdę to jest tylko rodzaj. Chce się przejechać tym czy tamtym? Czym chce się przejechać? Czym chce się naprawdę przejechać? To jest tylko to. Czym, gdzie, jak długo? Więc tyle na koniec, w kontekście wieku. I wiesz, spisywałem przykłady ilustrujące dzisiejsze zagadnienie, zagadnienie dzisiejszego odcinka Źródła Kreacji. Spisywałem te przykłady już od jakiegoś czasu i zdaję sobie sprawę z tego, że spisałem ich tylko część, jest ich więcej. Ale nie chciałem już dłużej czekać jakby z nagrywaniem tego odcinka. Prawdę mówiąc jednakowoż, jest tych przykładów znacznie więcej, Mowy potocznej, która nie przekłada się, nie harmonizuje tak naprawdę, kiedy się nad tym zastanowić, kiedy się temu przyjrzeć, to nie harmonizuje ta mowa potoczna z naszymi prawdziwymi intencjami czy motywami. Kiedy my chcemy dla siebie dobrze, kiedy chcemy emitować czysty komunikat, pozbawiony jak najbardziej ciężaru, pozbawiony nieprzyjemnej aury wibracji, jakiejś ciężkiej w taki inny sposób, w takim innym znaczeniu kiedy chcemy emitować czysty komunikat, spójny to jednocześnie może się okazać, że kulturowo posługujemy się narzędziami które ten komunikat zabrudzają przemycają brudy przemycają szum i przyglądając się uważniej w formie ekspresji Naszych myśli, w jaki sposób je wyrażamy, w jakie słowa je ubieramy, jakich zwrotów używamy, możemy zacząć o to dbać. Możemy się dopatrzyć, że to też ma znaczenie, tak jak mówiłem, jako czy niczym opakowanie naszego komunikatu, papierek, ozdobny, pachnący czy toaletowy. To też ma znaczenie. Możemy się w tym dopatrzyć znaczenia, możemy się w tym dopatrzeć kolejnej sposobności modelowania czy wpływu na nasze doświadczenie życiowe, na naszą rzeczywistość. A kiedy dopatrzymy się w tym kolejnej sposobności wpływu na naszą rzeczywistość, możemy zacząć radośnie z tego korzystać i odchodzić stopniowo od utartych schematów, które nie za bardzo przemyślnie się używa, bardziej bezmyślny, po prostu nie ma w tym jej winy, po prostu przyjęło się i tak mówimy. Przeciętny człowiek chyba nie przykłada specjalnej wagi do tego, co mówi, w jaki sposób, po prostu liczy się bardziej skróty myślowe i często się różne rzeczy podejmuje na korzyść tych skrótów, a my możemy być bardziej uważni i możemy czerpać z tego profity z większej uważności, dopatrzyć się, że skróty nie zawsze działają na naszą korzyść. Czasem wręcz przeciwnie. A kiedy jesteśmy zdolni do tego, żeby sprawić sobie lepszy komunikat, czystszy, bardziej spójny, kiedy jesteśmy do tego zdolni, to możemy z tego korzystać. Możemy z tego korzystać i możemy czerpać z tego profity w następstwie. I to jest jakby przekaz, to jest moc dzisiejszego epizodu, takie wskazanie palcem kolejnej sposobności, kolejnego hmm, terytorium, na którym możemy dostrzec. Możliwość spójnego komunikatu, ekspresji, tej emanacji, mówiłem wcześniej o wibracji aurze, mój komunikat, który ciągle wysyłam w przestrzeń, ciągle wysyłam mój komunikat do wszechświata, ciągle rozmawiam, metaforycznie mówiąc z Bogiem, jeżeli odpowiada mi termin Bóg. Mogę użyć wszechświat, ciągle rozmawiam z wszechświatem. Ciągle wpływam, ciągle wysyłam, czego chcę, ciągle, ciągle to ma miejsce. Cały czas. Również za sprawą słów wypowiadanych na głos. Za sprawą ich znaczenia. Również słownikowego. Słowa jako zaklęcia. Nie ma w tym moim stanie, czy inaczej mówiąc, jest w tym pewna cząstka realnej prawdy że słowa w istocie są rodzajem zaklęć, gdyż one bardziej energetyzują nasze myśli. Najpierw werbalizujemy je w naszych umysłach. Później możemy wypowiedzieć je na głos, nadając im jeszcze więcej energii. To jest niemalże jak inkantacja, czy jak takie celebracyjne wypowiadanie zaklęć gdyż wkładamy tu więcej mocy. Możemy się dopatrzyć w tym potencjału. Jeśli do tej pory nie dopatrzyliśmy się, nie, nie dopatrywaliśmy się, to możemy zacząć, aby mieć, mieć jeszcze więcej narzędzi świadomego kreowania własnego doświadczenia. Wierzę, czy wręcz jestem przekonany, iż świadomy wpływ, dbanie o jakość, czystość, precyzję, semantykę, w własnej ekspresji myśli ma namacalny wpływ na jakość naszego życia. Jeszcze na koniec przypomniało mi się, jeszcze jeden przykład, którego nie miałem w notatkach, ale powiem tak na koniec. Przykład jest... Um... Też całkiem trafny i też dotyczy znowu tej duchowości i cielesności z czym się bardziej identyfikujesz. Też jest adresowany bardziej do osób, które bardziej identyfikują się z duchem. Jeżeli bardziej odpowiada tobie identyfikacja z duchową płaszczyzną siebie, uważasz, że takowa istnieje, uważasz, że ona jest bliższa prawdy, opisując ciebie, dusza, duch, to pomyśl o takich zwrotach typu przyszło mi do głowy. Coś Ci przyszło do głowy. Hmm. To znaczy, że co? Że Ty istniejesz w głowie. Twoja inteligencja istnieje w głowie Twojej? Chyba nie jest to wówczas najbardziej adekwatne stwierdzenie. Jeżeli identyfikujesz się z istotą duchową, która właściwie nie ma formy kształtu Wszelkie ciała włącznie z jakimś astralnym to są tylko projekcje, symbole, narzędzia, tak te Simsy, ludziki w grach komputerowych, nic więcej, ale ty nie jesteś ty, ty, nie masz formy, nie masz granic. No to jak może coś przyjść ci do głowy? Bo jaka jest znowu intencja? Co cię kieruje? Co tobą kieruje, kiedy chcesz powiedzieć, że coś ci przyszło do głowy? To najprawdopodobniej kieruje Tobą to, chcesz wyrazić najprawdopodobniej, że coś Ci przyszło na myśl. Pojawił się w Twojej świadomości pewien pomysł. Ha. To jest bardziej trafne. Coś mi przyszło na myśl, coś pojawiło się w mojej świadomości, zauważyłem coś, przypomniało mi się coś, ale nie, że przyszło mi do głowy, bo to definitywnie, dosłownie, dosłownie to się kojarzy tak, jakby moja inteligencja, moja istota była w głowie umieszczona. A co... Nie wydaje się adekwatne, jeżeli utożsamiasz się z istotą duchową, a mózg postrzega z co najwyżej, jako taki rodzaj modemu, <śmiech> mówiąc językiem informatycznym, takiego odbiornika i nadajnika jednocześnie do zdalnego sterowania. Hmm. I tyle. Na zakończenie, myślę, Na radosne zakończenie dzisiejszego, 34. epizodu źródła kreacji dedykowanego zaklęciu, <śmiech> dedykowanego ekspresji. Ekspresji własnych myśli, uderaniu ich w słowa w sposób jak najbardziej nam sprzyjający przyjrzeć się temu i czerpać profity. Dziękuję Tobie za uwagę. Zapraszając do odsłuchania kolejnych epizodów źródła kreacji. Życzę Tobie przyjemnego dnia, poranka, wieczoru albo nocy, gdziekolwiek jesteś. To jest w ogóle fascynujące, że możesz tego słuchać w różnorakim czasie i w różnorakim miejscu. Ja to mówię tylko w jednym czasie i w jednym miejscu, ale jest coś fascynującego w tym, że Ty możesz tego słuchać w bardzo różnym czasie. Jeżeli zebrałbym szereg osób słuchających tej audycji, każda z nich pewnie słuchałaby w innym czasie, w innych okolicznościach. Zawsze było dla mnie fascynujące poznanie tych okoliczności. Jeżeli mogłem, czy mogę poznać, poznawać okoliczności, w jakich słuchasz tej audycji tych słów. Jaka jest pora dnia, czy nocy u Ciebie teraz? I jakie okoliczności? Jaki dzień, miesiąc, rok? To jest coś niesamowitego w tym, że, że nagranie punktowo stworzone, czyli na przykład tego i tego dnia do tego roku w tym miejscu w tym kraju tak naprawdę tylko to jest ograniczone. Później to nagranie idzie w świat i jest ponadczasowe. Ponadczasowe. Czyli ona może być odsłuchiwane w bardzo różnych czasach i w bardzo różnych miejscach. Jest coś fascynującego. Dla mnie, że w taki przenośny, metaforyczny sposób możemy się ze sobą spotkać na swój sposób. Niezależnie od tego, nawet niezależnie od tego, czy ja jeszcze jestem na tym świecie obecny. Nawet niezależnie od tego, czy żyłem w Twoich czasach. Ja wiem, to trochę przesadzone, ale na dłuższą metę niekoniecznie. Ha. Przecież ktoś może słuchać tej audycji w czasach, kiedy już na tym świecie mnie nie ma i w ogóle ktoś mógł się urodzić już w tych czasach, kiedy mnie nie było. Hmm. A jednak dla wszystkich tych osób jest ten dostępny. Mo możemy się spotykać na swój sposób. Słuchając jakiejkolwiek audycji spotykasz się z jej autorem na swój sposób, jak gdyby był wieczny, żywy, wiecznie obecny. Nawet możesz przewijać do tyłu, możesz odsłuchiwać ponownie. Masz żywy ten głos. Jest coś, co mnie w tej fascynuje, Że ten głos jest taki realny. Przecież to nie jest żaden syntezator, żaden Iwona czy coś. To jest realny, rzeczywisty głos. Prawdziwego człowieka, który chodził, przecież chodził po ziemi, tak jak ty, żyło, oddychał. Hmm. Tym refleksyjnym akcentem na koniec chciałbym zwiększyć w dzisiejszej odwokracji, mówił Thomas Lee.